Dyrektywny podcast sportowy. 117. odcinek podcastu. No jak samozwańczo zagaił w ogóle. Tak, to tak. Jest. A, a od razu wykorzystał nieobecność. Ciekawy, czy ktoś się zorientował. Czy ją. Właśnie, to nie to nie to można powiedzieć. powiedzieć. Redaktor prowadzący nas dzisiaj opuścił. To znaczy to nie właśnie. w sensie, że do Krainy Wiecznych w nie poszedł. A, a, a nie w ogóle, że opuścił nas zupełnie, że z nami jest, rozwód. W nie, nie, właśnie, nie, W pięknym mieście Łódź to źle chciałem powiedzieć. W mieście Łódź. Po, po prostu w Łodzi jest. W mieście Łodzi, tam gdzie ten kot z tego miasta pochodzi. No, tam gdzie jest wspaniały stadion widzewa przecież, na którym ostatnio był rozgrywany mecz reprezentacyjny. Byliśmy, Polski. byliśmy. Wspaniały stadion. Aż żałuję, że redaktora prowadzącego nie ma, żeby mógł, żeby mógł powiedzieć, co się tam działo. Co, co, się, dlaczego nikt nie wyplenił? Dlaczego, prawy, dlaczego, pani, dlaczego pani Grażynka jeszcze tam pracuje? O, jakbyś tak. widział, jak się pani Grażynka widziała witała z prezesem Helata, to byś wiedział. Ja widziałem, ja wiem dlaczego. Ja mhm. widziałem też, pani, że... jak pani Grażynka się witała. Mówi, musimy chyba powiedzieć, kim jest pani Grażynka. No, jak już mówimy o stadionie Widzewa i mówimy o Pani Grażynce, to chyba każdy sobie potrafi oprawie. Ka każdy stadion ma swoją Panią Grażynkę. Ale no. Pani Grażynka nie jest tam sprzątaczką, tylko nie, nie, nie. jest szefową ochrony. To jest nie... nie ochrony? Tak, ja tak no szefową tak? obiektu w ogóle. Szefową obiektu jest. To nie jest kobieta tak, no już taka doradna, Tak, Tak, tak, znaczy... nie, nie, nie, nie. No nie, ale, ale z drugiej strony to właśnie myślę, że pani Grażynka jest głównym powodem tego, że ten mecz był właśnie w Łodzi rozgrywany. tak? No jak, jak zobaczyłem, jak się wita z prezesem Klatu to też tak myślałem. I, i, z, I z trenerem Smudą też nie się to, witała to, to, to równie to, to, to wylewnie. wylewnie. Naprawdę? Tak, no no przecież, jeszcze, w końcu tam razem pracowali, pracowali. A ona tam pracuje, powiem ci, do lat że... 70. spokojnie, także nie. ona ma smolarków i bońków ja myślę, jeszcze raz Ja, ja bym na, na, naprawdę się poważnie zastanawiał, co było wcześniej, stadion widzewa czy pani Grażynka? <laughs> myślę, że pani Grażynka. Ja myślę, że stadion bo już dawno nie będzie. Pani Grażynka jeszcze, będzie tak. trwała. Na pa, trwa pani trwa. Grażynka powiedziała, że nas psem scuje. <głos> Tak, tak. Mamy dwie minuty na opuszczenie. Ale no tak, ale, ale właśnie widzisz, nie dotrzymała Niech... tego słowa. Bo ja, wiedząc, że jest jeszcze dwie minuty na opuszczenie tego pomieszczenia, to nie, no Jeszcze dokończyć zupę. Przez dwie minuty zupę. akurat zjem zupę i wyjdę, ale pani. Nie, chciała, żebym już teraz wyszedł. Chciałem dodać, że infrastruktura na obiekcie łódzkiego RTS-u. Y jest... Słowo, infrastruktura to w ogóle jest <głos> złe słowo. Dorównuje poziomem pani Graszemce <głos> Podobnie jak <głos> cały obiekt, <głos> jak i kibice. Nie prze przede wszystkim ogromne parkingi. Przystosowane do przyjazdu wielu tysięcy kibiców na mecz reprezentacji. Doskonałe trybuny. Doskonałe trybuny. Świetna, doskonałe trybuny. świetna w ogóle. Jakieś ekologiczne zaplecze, trawy zaplecze, na Zaplecze dla to znaczy, dziennikarzy ja ja Coś ja, niesamowitego. Ja byłem w stalecie zaraz po niejakim piłkarzu w Wroninie, który właśnie się szykował do wyjścia no. na boisko. I to nie on robił tam takiego burderu. To znaczy, mam, mam nadzieję. No. Znaczy, ja byłem przed piłkarzem Wolinem. Byliśmy też w szatni reprezentacji Polski przed meczem, co niektórzy, znaczy, ja byłem. E, powiem wam. Jeśli to piłkarz Woroni, to nie, nie wiedzieć czemu strasznie wnerwiony przed tym, że musiał być, bo deskę urwał papier, papier zjadł. Papier na kręczniki, mydło. Mydło też. urwał, Ukręcił kur kran. rozlewał wody do ukochnika. Tak. od włóczki urwał. Natomiast A się, na zje, ścianę, Natomiast... Na się chamstwo z tej Ukrainy. Natomiast musiał <ślam> być strasznie zirytowany, bo był też chyba w takim razie w szatni naszej reprezentacji. Zniszczył też Kafelki ze ścianek, a do tego posadził grzyba na suficie. No ta Także miał już gotowego. Także jeżeli ktoś był kiedyś na podwórku. kiedyś w skudenkach nosił szpilki, a on grzyba, żeby rozsiewać przaty. Także w ten sposób osłabić czujność polskich zawodników, co było widać w 90 Meczu, minucie spotkania, tak. Tak. Tak? No jeżeli, jeżeli, ktoś, zabierzec... jeżeli ktoś był w toalecie na dworcu centralnym w połowie lat 80. To w porównaniu z tym, jaką szatnią dysponuje nasza reprezentacja dysponowała na Łódzkim Widzewie, to był w Sheratonie. <laughs> Mas myślę, że masakra. rzuciłeś właśnie światło na tę kwestię. On wynik Polska Ukrainę 1-1. Znaczy bo w jak, ogóle pięknym, jak, ge jako... pięknym gestem jest zaproszenie współorganizatora przyszłej Wielkiej Imprezy i pokazali najpiękniejszych polskich obiektów gotowych na euro, na 2020. euro... 2012. Tak. Tak, no, myślę, że na pewno jeżeli y, Ukraińcy czuli się źle z tym, że są gdzieś z czymś w lesie, to wyjechali z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, jak zobaczyli, jak wygląda stadion RTS. No, no, Strasznie makabryczny. Nie, nie, nie. Ale za to można było zobaczyć kilka ciekawych widoków Przepraszam, bo tutaj sobie jeszcze sobie co Gmeram, Gmeram tak. <grym> <grym> Ale można było zobaczyć na przykład Maćka Szczęsnego jedzącego kiełbasę tuż nad trybuną dziennikarską. Gdzie zresztą Bo tam świetny kaderik. Można było zanabyć sobie kiełbasę. <laughs> Kawał kiełbasy, zresztą pan Wiesiu, który tam podawał, też był bardzo higieniczny. <laughs> to, to jest to ja znakomita ja, organizacja Jeżeli spokania. ktoś własnym smrodem jest w stanie przebić y, parującego grilla z kiełbasą, no to <laughs> mi się, mi się, <laughs> udało, się to udaje w pełni. <laughs> no ale w Krakowie było lepiej. W Krakowie było lepiej. Słyszałem, że polska reprezentacja wychodziła, Nie, tam nie było niestety, ale słyszałem, że Wychodziła z komfortowego konteneru. Że tam... eee, ale jak są... ale... widziałem w środku, to powiem ci, przebijał cały budynek łódzkiego Widzewa razem wzięty. <grym> Ten jeden, jeden no, kontener. W... Czyli był to naprawdę komfortowy kontener. Na, na Wiśle kontener. jak skończą stadion, to będzie naprawdę fajnie. Będzie nie, no, taki... Stadion wyglądał w telewizji, nawet w telewizji wyglądał świetnie, zwłaszcza, że był filmowany na, akurat na te dwie trybuny, gdzie, gdzie były... byli ludzie, a nie było betonu. Tak, tak no, jedna trybuna widać była za bramką na której nie było ludzi, no ale stadion wygląda imponująco. Doskonały efekt jest, jak zawodnicy kopią w te betonowe trybuny i piłka się od nich odbija i wraca na boisko. <głos> <głos> Tego tak już kamera nie pokazuje, ale był moment, że były parę razy było tak, że były dwie piłki na boisku. Ciekawe czy Prince będzie tak robił jak będzie otwierał ten stadion, jeżeli to podobno, nie plotka. Podobno tak ma być. E, bardzo fajny centrum tam w ogóle. Bardzo, bardzo fajnie zrobiony stadion. Taki trochę przypomina mi takie typowe stadiony, jak nie wiem, angielskie. czy y -hmm. Typu Goodison Park albo to oh. Czy oni rozwiązali problem z tą klatką, tam jedną, schodową? co to na, na nie, nie ma wejścia w ogóle? Nie wiem, nie wiem. Jak nie. To budowali, nie ma wejścia? Tak. To zbudowali trybunę, na którą prowadzi tylko jeden, jedno wejście jakieś tam, znaczy, czy żadne wejście dzien nawet Dziennikarze nie byli przeprowadzani, ci, którzy chcieli obejrzeć sobie z loży prasowej, musieli przejść praktycznie przez murawę stadionu, za bramką. To znaczy nie przez murawę, tylko za bramkami hmm. e, musieli przejść, bo nie ma jeszcze wyjść tam pozostałych. Hmm. Problem, że ta trybuna nie spełnia wymogów, że tam hmm. powinna się opróżniać chyba cała trybuna. Znaczy, tak ale ciągu, ta, yy, znaczy widać że 10 minut czy 5 minut nie, nie no ale generalnie stadion jest no naprawdę tak, czyli czyli taki pomysł jak z mostem Świętokrzyskim że wybudujemy most ale nie ma do niego dojazdu to jest najlepszy pomysł, bo wtedy most nie jest zakorkowany. No tak. No. Zakorkowane są I może, drogi do I może długo stać. No tak. Bo się no nie, nie, jest. Bo się nie, nie zużywa. Jest. I tak samo będzie z trybuną. Tak, Krakowie no, e, to znaczy, tak znaczy, nie myślą przyszłości. Oczywiście. Znaczy, nie, powinniśmy iść tym tropem, budować stadiony, do których w ogóle nie ma dojazdu, i wtedy no, będą stały, będą A Znaczy, ładne. bardzo pięknie zrobili te Austriacy w Klagenfurcie. Tam trzeba było dojść na mecz sobie przez pole kukurydzy, po prostu. Bez oświetlenia żadnego porżysku eleganckim kukurydzy. Hmm. No, tak ekologicznie. Można to było sobie zerwać świeżą kukurydzę. Słychać się Chęć, tak. Mamy dzisiaj innego. Mamy innego. Nie ma butelki, też foks kirgijski, przedstawiciel Inny. tej samej rasy co butelka. To są jedyni, dwa dumni przedstawiciele tej, tej, tej widziałem, rasy widziałem, widziałem jeszcze jednego wczoraj na spacerze. Mm. Bardzo piękny no. okaz. Krążą kiedyś widziałem to na to bardzo bardzo w pustą miskę, Tam nic nie ma. No bez głodu. <laughs> no, no, zjadł dopiero co ale wracając do stadionów w Krakowie, bo są dwa Odległości, jakiegoś niecałego kilometra pewnie od siebie, to ta Wisła będzie naprawdę fajnym stadionem, bo jest, nie dość, że jest bardzo dobrze zadaszony ten stadion, ten dźwięk nie ucieka, więc doping świetnie słychać. Jest taki zwarty ten stadion, nie jest jakiś taki bezsensownie rozbudowany. Szerokie są te klatki schodowe, które są. Jest no... no, no <śmiech> Ty, są, to są. Tak? Tak, no, to, bo jeszcze kilku brakuje. Bo no. tych, których nie ma za bardzo fajnie nowoczesny stadion, ale taki klasyczny. No i pięknie, jest obudowana. Zgodnie tego podejść filozoficznie, to nie jest jest bardzo szeroka. No to prawda, w zasadzie nieskończenie. Albo może być nieskończenie wąska myślimy <głos> <głos> optymistycznie W Krakowie tak. na pewno są nieskończenia szeroki No i Stadion Krakowi jeszcze jest yy, Odnowiony Właśnie kończy się jego o, Renowacja i z zewnątrz wygląda Imponująco, też kolejny fajny Taki w stylu angielskim mały Rzeczywiście mały, kameralny, ale ładnie wyglądający Z głową pomyślany Stadion wkomponowany Ładnie w tą przestrzeń, bo to jest bardzo blisko Ulicy Piłsudskiego więc praktycznie centrum Krakowa bardzo fajne stadiony nie no bo no, stadion bardzo ładny w Lubinie i w Krakowie i właśnie dlatego, I właśnie dlatego reprezentacja, to jest, to jest dlatego reprezentacja gra w Łodzi no, no na, -er, <śmiech> na <mid> -er. <śmiech> Równie... Równie dobrze tak, dobrze siedemnastek bo tam ma... Jupitery już ciemności nie, nie bardzo rozświetlają no nie no jak jest jedna żarówka działa w Jupiterze no to trudno żeby coś rozświetlała ale proforma były zapalone o 17. Pani Grażynka włączyła, to były. Ja. Ma włącznik, to włącza. Tak. Włącznik. Włącznik, tak. Ona może mieć włącznik, to no, prawda. Tak, tak. Dobrze, a coś może o grze, polskich piłkarzy? Znaczy to. to chrz, z, się wszyscy się nagadali. Wszyscy Nie. widzieli kto tam się u nas wyróżniał. Zauważyli na pewno, że, te, że boczni obrońcy rzeczywiście już jacyś są. No, debiut, debiut Sebastiana Bynisza, no to jest. Oba mecze, znaczy bardzo dobre w jego wykonaniu. Chociaż ja tak, tak, tak i do środkowań z lewej strony, to ja nie, z z, żadnej nie strony. widziałem dawno, dawno w polskiej szcz, szcz, szcz, szcz, szcz, Szczególnie, że mamy obrońcę, który e, potrafi... ma 191 cm wzrostu jest, jest najwyższym obrońcą. Jest, jest tak, jest silny, a poza tym umie kopnąć piłkę mocno zarówno prawą, jak i lewą nogą i ta piłka nie spada gdzieś w trybuny właśnie, albo w beton, tylko trafia na głowę, albo na nogę no, on mógł mieć tak trzy asysty z Australią, spokojnie tak, Spokojnie, spokojnie no, z no, Australią no. i z Ukrainą też mógł mieć asystę Głonam no, tak. strzelić, strzelić. Tak. Tak. Tym bardziej trzeba powiedzieć no, że... Miał asystę de facto no tak, do, do Lewandowskiego. Lewandowskiego. Nie, trzeba powiedzieć też, że polska reprezentacja takim grała trochę dziwnym systemem, że praktycznie nie było lewoskrzydłowego. Tak? No Ten to będzie że właściwie zasłuchało po, po, po, cał, po całym skrzydle. Ja znaczy, brakowało, to... brakowało go w związku z tym w obronie, i dopóki nie będziemy mieli. Czasami go brakowało. I w związku z tym to jest taki system, który grywają różni trenerzy, na przykład w Barcelonie wielokrotnie, szczególnie na żywo, bo w telewizji tego w ogóle nie widać, że wtedy, kiedy akurat tam po prawej stronie Alves się włącza do akcji, to jego po pozycję asekurują defensywni pomocnicy. I to jest standard we współczesnym futbolu, że asekuruje się, że defensywny pomocnik przechodzi na pozycję środkowego obrońcy albo bocznego obrońcy i wtedy broni się albo trójką, albo nawet czwórką, jeżeli wymaga tego przeciwnik. No tutaj u nas jest jeden problem. U nas nie gra ani maskerano, yy, ani, ani, ani Jajature, ani, ani żaden tam inny nie wiem kto tam jeszcze, Buskec na przykład tak? kto? po prostu nie ja, no mamy defensywnego ja to, pomocnika z ja, ja że to było widać przy tej bramce, bo tam brakło trochę benisza przy, przy, przy bramce tak, tak, w 90 no. Ukrainy i to mogło być też tak, że to jest tak naprawdę ogromny wysiłek dla zawodnika 90 Nie, no minut jest na pewno, bo całego ja, boku. a w no. tym momencie na no, drugim skrzydle trochę się tam zderzali piłkarze to samo, bo tam to samo było z bo... tak, w obu meczach, Peszko, Błaszczykowski i Piszczek, który próbował się włączać, ale czasami po prostu nawet rezygnował z biegnięcia do przodu, bo tam i tak było już dwóch ludzi i trochę nie było miejsca dla niego. A czy w ogóle pomysł ustawiania Peszki tak blisko Kuby Błaszczykowskiego to jest że znaczy on nie jest żadnym środkowym, on nie potrafi tej piłki rozegrać, on potrafi pobiec po prostej z piłką przy nodze i czasem ją z zamkniętymi oczami kopnąć w pole karne i tyle y, y, Peszko potrafi. On kompletnie się marnuje tam na tym Potrzebujemy skrzydła, no wyraźnie, bo, bo nie było takiego piłkarza i to te kombinacje, tam niby Iwański na to lewe skrzydło czasem schodził. Iwański to teraz se poschodzi w młodej ekstraklasie. To tak. <laughs> po, po piwo. No, no także to, no ale generalnie, jakby, jakby tak podsumować, no to gra wyglądała lepiej w obu meczach i z Ukrainą i z Australią. Nie, to też dało się na to patrzeć, były akcje, no brakło właściwie skuteczności. Brakło jednego, skuteczności. A to jakby ja tam brakiem skuteczności bardzo bym się nie martwił, bo, bo napastnicy wcześniej czy później któryś zacznie strzelać, jak no, nie Lewandowski, i jeszcze, jak Jeleń. Tak, no, no, jeszcze to, puka do reprezentacji niedziela coraz mocniej. No, myślę, Właśnie że, zwolnił tak. trenera Bakero. <laughs> No nie on Jakby trafiło na normalnego Prezydenta klubu, prezesa pana to, to Niedzielan mógłby tych goli 20 strzelić i też by y, Trenera nie zwolnił. Ja wracając jeszcze do kadry Chciałem powiedzieć jedną istotną jeszcze rzecz Smolarek pewnie zacznie strzelać Smolarek Mamy pewnie zacznie strzelać i Smolarek tak. myślę, że spokojnie mógłby pełnić Rolę taką jaką pełnił Powinien pełnić Peszko w tym meczu Czyli albo grać bardziej W środku rzeczywiście Smolarek no, no, to nie, i na lewym skrzydle grywa. No, oczywiście i w Polonii też grywa na lewym skrzydle i bardzo dobrze sobie z tym radzi. A jedna istotna rzecz. Chciałem powiedzieć, że te, tego na meczu oczywiście nie widać, czasem nawet nie słychać, ale my mieliśmy to szczęście, że byliśmy na treningach reprezentacji i e, Artur Boruc w bramce to jest człowiek, który nawet na treningu tak e, komunikuje się dobrze, w sensie krzyczy po prostu na obrońców, w, że no, zupełnie inaczej to wszystko funkcjonuje no bo widać, że obrona po prostu żyje i zaczyna się od pierwszego napastnika, który blokuje y, niektóre akcje i y, y, y, to na treningach to, y tak, tak, widzieliśmy to prawie pod nosem i prawie zmasakrował Rybusa <słuk> Wtedy, jak umboru borus. Jak Irek, Irek to <słuk> <koncto. słuk> Rybusa, <gry> tak, tak, no prawda, ilek posłuchał. Ilek posłuchał, wyciął świskiem Rybusa, także to zatrzeszczało. Piękne, piękne, bo to zaraz koło nas siedziało. Zresztą dokładnie. piękny dźwięk jest. Łamanych kości. Szuka, tak, szukałem go, szukałem go, wszystko jest. Tak, Szukał z no, kości na tak, scenie. Tak, Także pierwszym bramkarzem no, wszyscy... No, ale tam było widać w tej sytuacji, jak, jak ogromną przewagę szybkości ma Jeleń nad... nad, nad, nad no dzisiaj w meczu, w meczu z Milanem tego widać nie było, żeby miał jakąś przewagę szybkości, no, ale to jednak no, dobra, to, to trochę lepsi obrońcy i trochę, i trochę no, ja coś tacy po, ten, pogubieni pomocnicy. jego koledzy w drużynie, tak, co postanowili mu nie podawać, nawet jak szliwe trzech na jednego obrońca i, i bramkarza. No ale to, widać że widać że Benisz jest świetnie przygotowany fizycznie, widać że świetnie przygotowany fizycznie jest Jelen i widać że fizycznie dobrze jest przygotowany Kubo Błaszczykowski Czyli ludzie którzy grają albo nawet siedzą tak jak Benisz, głównie jednak w Werderze na ławce, ale to są mocne kluby i oni odstają od, od reszty. Nie, nie, no ja myślę, że to też jest No Jartek Borut no fizycznie prawda. świetnie wygląda no, Na treningu sprężyny go no, robił wrażenie ogromne. No, Łapie takie rzeczy, że no, poważny no, no, bardzo poważnie. Nie, w ogóle świet, świetnie, świetnie wygląda, i yy, mówię w bramce, że łapie i dół, i górę. I, no, taki Boruc, jakiego, jakiego wszyscy chcieliby oglądać. No, problem ma jeden, że Frey jest pierwszym bramkarzem w, we Florencji. Yy, no i dopóki, yy, znaczy, nie ma problemu. Jedynym bramkarzem w reprezentacji Polski, jaki gra na co dzień swojej, w swojej drużynie z Przemysław tytoń, który ani charyzmą, ani formą sportową odboruca wcale lepszy nie no, jest on no, taki, Solidnie, wrażenie. wygląda solidnie, solidnie no, ale to no, jest dobry no drugi brakuje, bramkarz. No. Brakuje, brakuje mu charyzmy ja, to, to, to, to co powiedział Michał Rzewłakow, że tej reprezentacji potrzeba właśnie kogoś z charyzmą, tak? kogoś kto będzie chociażby po to, że właśnie krzyczał w czasie meczu, tak żeby, żeby jakiś tam nie było jakichś takich przestojów w grze, czy, czy zapatrzenia się w niebo nagle. No, no duży niepotrzebni tak. są liderzy no, jednak nie da się zbudować nagle ekipę z samych dwudziestolatków jak to powiedział Ar Alex Ferguson każdej drużynie jest potrzebny taki no tak, jak to, ja to słyszałem, mm. że jak to było że każdy kaka potrzebuje swojego gatuzo <śmiech> <śmiech> <śmiech> <Raj tuzo. śmiech> jeszcze za czasów, za czasów jak grali razem w Milanie tak, to znaczy jak za czasem jak w ogóle grali w piłkę. Tak, <grym> no. Jak Milan jeszcze grał. Teraz tru, w trudno jest obejrzeć gatuza na boisku i kakę. Gdziekolwiek. No, to już kaka... ten, nie ten wiek trochę polega. No ale on przynajmniej na ławce siedzi, bo Kaka to ma to samo co redaktor hmm. Gaweł. Tak? On też, tak? Hmm. No to. Czy wiesz, on jest od ciebie wielokrotnie młodszy, ale chyba bardziej poturbowany jeszcze. <grym> ja się tylko przeciągnąłem. <grym> On, on, on, chyba też. Ale słyszałem, górę. że można dostać od uporczywego kaszlu również. Oczywiście. Mm. Świetnie, polecam. Uporczywy <grym> kaszel. <grym w tle> Dają trzy miesiące zwolnienia na to. Na przekachlinę. <grym w tle> tak, na przekachlinę. I co teraz? No tak, no w tym czasie, jak Polacy grali sobie towarzysko, to można zauważyć, że Europa już zaczęła eliminację do tego Mało, naszego euro. Mniej towarzysko. No. Mniej towarzysko, tak. Parę niespodzianek. nawet Parę było towarzyskich. No. Parę Albo, było, ten, tak. Bia Białoruś francja Albo bar rezerwy, <laughs> rezerwy Barcelony bez Brazylią. <laughs> tak, no a propos Francji, to bardzo mnie rozbawili, nie wiem czy słyszeli, widzieliście, yy, coś? Jacyś... Dziennikarze francuscy, tylko to był właśnie po meczu z Białorusią przegranym, a jeszcze przed tym wygranym nie pamiętam z kim oni wygrali ten drugi mecz z Bośnią. Z Bośnią, tak. No to po tym meczu przegranym z Białorusią jakiś dziennikarz napisał, że niedługo ostatnie zwycięstwo reprezentacji Francji będzie można oglądać na ESPN, na ESPN Classic. <śle> <śle> no, o, troszeczkę no, przesadzi. No ale później mu zepsuli wszystko. No a, a propos dziennikarzy, to też mnie bardzo. Yy, Także skoczę z tematu na temat trochę, ale widziałem też dziennikarza, który zadał pytanie. Nie ma redaktora Kondraciuka, może? Mogę. Prezesowi Ludwiczakowi zada, zadał pytanie, czy w, czy w tej sytuacji trenerowi Griszczukowi się należy premia za awans na Eurobasket, no bo przecież <śmierdziały> no, w końcu grają, w końcu w końcu tak? No tak. On no tak. no, to... go chciał zwalniać, a tu prosto się premia należy. Nie, tam to, to poruszyliśmy, to zabawna jest ta historia z tym powiększeniem w ogóle, znaczy ze zmianą reguł, nawet nie w trakcie, tylko już po zakończeniu, po zakończeniu eliminacji, nagle sobie przypomnieli, tam chyba Federacja Izraela zgłosiła się, znaczy złożyła jakiś wniosek o odszkodowanie. No bo twierdzą, że wydali kupę kasny, eliminacje yy, tam na jakieś szkolenia, treningi, oni się i wszystko policzyli. Ile tam milionów ich to kosztowało? No a wyszło na to, że bez sensu, bo można było nic nie wydać. Izrael, wysłać, Izrael to by juniorami. awansował. wysłać awansowa. juniorów, tak? Znaczy, jak się okazuje, to nawet nie grając z bawa, no, że wystarczyło wysłać juniorów i nawet przegrać te mecze, tak? I tak się awansowało. No tak, bo tam Więc... walczyło 30 zespołów o 24 miejsca chyba czy coś tak, tak, takiego. No, tak, Tam jest Tak, że jest tak, że tylko Nie raz awansować super, to trzeba być artystą. Super najsłabsze drużyny, a jeszcze przecież dwie grają w Barażach, czyli tak naprawdę. I zostają cztery chyba, które w ogóle, które w ogóle odpadły. po no, cholerę robić No właśnie, no dlatego ten znaczy, Izrael złożył Co no, odszkodowanie, że wydali kupę pieniędzy na przygotowania, na, na, na treningi i tak dalej, a właściwie można było nie wydać nic Czyli, i też amacowa. generalnie nasz związek wiedział, co robi, bo y, zawodnicy. Bo nie wydał. Nie wydał bo zawodnicy jeździli autobusami y, po, po kilkanaście albo kilkadziesiąt godzin, godzin. Mieli przysięgi. Przysięgi. Nie, nie dojeżdżali do hotelu, więc za noclegi też płacić nie musieli. Jedli w McDonaldach <śmiech> gdzieś po drodze, więc nie było droga. to jest sukces. a jak wiadomo takim, takim, takim zawodnikom, takim koszykarzom bardzo przyjemnie i miło i wykomfortowo. Jeździ się autokarem. Tak, jak się ma dwa z kawałkiem, to i się to siedzi z kolorami pod brodą tak. ja nie Ja się oni mają siedzenia co dwa. To prawda, bo taki auto, tak? piętrowy autokar, tylko z wyciętym dachem. Tak. Przecież oni PKS-em jeździ Tak, To dwa ja siedzenia. Z, z proporczykami dędającymi z przodu pana kierowcy. Tak, nie? No, w ogóle no, parę rzeczy się dziwnych wydarzyło, tam Portugalia jakoś wystartowała słabo. 4-4 z Cyprem. Yy, no, yy, tak, no to nie ktoś dobry był. No. No. <laughs> tak. no jeżeli można było obwołać najlepszym meczem w historii Ligi Francuskiej, mecz, który zakończył się wynikiem Ta. 5 do 5, <laughs> 5 do i do... nikt nie bronił, <laughs> to można również 4-4 wylację, prawda? No, yy, no Anglice zaczęli skopyta. Angliki zaczęli, tak, no. zaczęli z kopyta, no. Ty, Ale jeszcze ktoś tam słaura, pot, jakieś potknięcie zaliczył no, wło, wło, nie, Włosi... nie, Włosi jakby chyba wszystko... Dobra, no... no właśnie, jakoś ja tak... tak nie, to nie, gdzieś... za, za dużo czasu minęło no, już no, mi te, tak, te wyniki trochę mi wyparowały z głowy z, w międzyczasie tam, tak... Y, y, y, natomiast też w tak zwanym międzyczasie... Y, y, Rozegrały się, rozegrało się ligi już jakieś mecze Właśnie tu mówiliśmy, trener Bakero przestał być trenerem Dostał tylko Bakero no, no, to, to, to, było, to było tylko... Znaczy to, znaczy, to wiadomo już od początku sezonu tak to naprawdę To mówiliśmy że... dużo wcześniej, że no, ja już, ja już jak stokowca zatrudnili z tą, Byłego był, piłkarza Błękitnie był tak I, i, I korony również przez chwilę kieleckie I Polonii Warszawa tak zwanego Rudym. Nie. I tak, historia zatoczyła to. Jest z powrotem w, w Polonii i teraz jest asystentem trenera. Tylko, jemu większych szans na to. Żeby był pierwszym trenerem w Polonii, to nie daje. Nawet no gdyby ja no tak. Ja chyba, chyba, na chyba, że już nikt nie będzie chciał, bo to niedługo znaczy, zrobi się tak, że. No znaczy, z... Wojciechowskiemu się już trenerzy skończyli po prostu. No właśnie, no? Ja, ja, to, ja to się no, w ogóle dziwię W ogóle pan, ja nasowi, żeby że już było że... ich 11 do tej pory. Proszę, pan, proszę pana. A pana tak jako coś. chleb na żon i bosz jest. <Ta na> że i bosz <laughs> będę jeździł. mamy wszystkich trenerów poobrażanych, już tak, że. No, skończą mu się w Polsce hiszpańscy nie będą chcieli w Polsce u prezesa Wojciechowskiego pracować bo po tym jak Bakero jest, udzieli jest jednego po, czy dwóch wywiadów po ostatnim meczu, że Józef Oleksy zostanie trenerem jest, tak. w polonii Warszawy jest y D Construction no, jest, ja, jest jowialny ja, a, propos, a propos dzisiaj <laughs> widziałem, dzisiaj, dzisiaj widziałem na, na, mie na, mieście, na mieście są porozwieszane plakaty JW Construction y które głoszą, że JWK Construction prowadzi sprzedaż mieszkań. <grymne> <grymne> sprzedaż. Tak, tak. I wydrukowali A, tego, ale... potrzebują jakiejś nawet plakatu nie potrafią wydrukować. No, dla wszystkich zainteresowanych, na mecz Polonii Warszawa można wejść bez karty kibica, za okazaniem dowodu osobistego. Chyba byle, by nie było... nie był to, byle nie było zameldowanie w mieście przeciwnika aktualnego Polonii tak, tak. Warszawa. Hmm, to dobra wiadomość, to słabo. Dob dobra, bo na mecz z Koroną Kielce, żeby obejrzeć ostatni mecz trenera Bakero, wszedłem sobie elegancko, normalnie kupując bilet. i Trochę szyderki na trybunach było, nie trochę. Był komplet, to się rzadko zdarza na meczach o taką stawkę, żeby było tam... Na to mać na szczycie. No, no, jak się okazuje. No, no tak. Korona już jest w pujarach. O dziwo, a myślałem, że będzie się broniła przed spadkiem. Będzie, będzie się broniła przed spadkiem, bo korona w ogóle w piłkę nie gra. No. no ale podpisali teraz kontrakt z Golańskim, to jak na polską ligę to wystarczy. Co, jeden Golański? <laughs> nie, no jest Nie, nie, nie no co gra Wisła, co gra Legia, czyli faworyci, gra. tak. <laughs> Yy, jakiś taki kuś w lidze lech, trochę też, no to wiesz, na czele jelonia Korona, Polonia. Może ja poz, może ja, może ja zły mecz oglądałem w Kielcach, po prostu zobaczyłem widzewa, który okazało się, że wbrew swojej nieistniejącej infrastrukturze gra na tyle dobrze w piłkę, że, to też jest, że, jest, że jest też w jest jedną z lepszych drużyn. Nie mam no, no, że akurat polski zespoły po prostu równa ją w dół. <laughs> <laughs> może tak być. No. I te najlepsze zespoły po prostu, które się mocno wybijały, zrównały w dół, i teraz jest stawka bardzo wyrównana. Teraz może być mistrzem każdy. Czy znaczy, wiesz, liga będzie ciekawa Tylko, że hmm, jest tego, Ciekawa z, tylko, że Ciekawa że no, no, no. Nic z tego nie wyniknie na koniec, tak Bo zwycięzca zostanie Gdy zwycięzcą ligi i, I tak, i ty, Raz każdym, z kim przyjdziemy później grać to Zobaczymy nie już niedługo, bo zaraz Lech będzie się potykał I to jest dobre słowo <śmiech> <śmiech> z, z Juventus Century. Ale właśnie rzeczony Peszko został mu skrócona kara Do No właśnie, będzie, będzie mógł grać No tak, ale jak się popatrzy A, Iniec chyba też w, w, będzie gra, już w pełni sił i, i w ogóle Ale chyba e. jeden peszko Peszkowiasz nie czyni, tak mam wrażenie no, A Juventus będzie już mógł grać już będzie mógł. Od, od znaczy, A Juventus ma w ogóle jeszcze więcej problemów Bo kupili sobie paru piłkarzy, którzy w ogóle nie mogą występować w lidze europejskiej na przykład Aquilani, tak, bodajże nie bo on grał w Liverpoolu w jednym meczu. Żebym nie skłamał. No to jest takie sprytne posunięcie. żeby nie skłamał jeszcze. Wiesz, ja ja myślę, że akurat Dlaczego? dla Juventusu Liga Europejska to nie jest jakiś priorytet. No, oni będą, on, oni dla... muszą odzyskać przede wszystkim pozycję po po po po tak. no Łatwo nie będzie, bo. Bo po dwóch meczach mają raptem jeden punkt i bilans bramkowy 3 do pięciu. No, a tam faworyci w ogóle, bez szaleństwa na no, początku. No, no tak, no, jeżeli Bari ogrywa Juventus, a Czesena ogrywa y, Milan. A Cagliari Rome chyba, tak? E, I to jak? I to 5-1, <laughs> tak. <laughs> e, a Inter też ma bodajże 4 punkty po, po, po, po jakichś strasznych męczarniach. Inter jest jednak, tak jak przewidywaliśmy, Zęby bolą od patrzenia na internet. Ale to na... jest, to jest, to jest to, zastrzeżająca tak po pozycja, pozycja Rafa Beniteza w, w, w europejskim futbolu. Wiesz, no. Tak. E, był taki. Był, był, taki, był, taki no, trener, to, to. był taki trener, który jechał e, na jednym sukcesie w tym samym klubie w Walencji e, i później zmieniał kluby, zmieniał, a teraz jest trenerem Arisu Saloniki, nazywa się Hector Cooper. Też miał opinię geniusza, stratega no, i prawda, tak dalej. A potrafił wykończyć każdy zespół, za który się wziął, oprócz Walencji. Benitez po Walencji nie zrobił niczego, no, Puchar Europy jakiś zdobył tam gdzieś. Nie no nie, dosta, bankie, ale to, nie bierz, no, tak, to, tak, to był tak, to jak, pierwszy jak, sezon w Liverpoolu. Jak, zacyt jak zacytujemy Mourinho, to, do, to powiemy, że dostał gotową drużynę. Chociaż on twierdził, że jest za się do niczego nie nadaje i później konsekwentnie ją zmieniał. Kom I Im właśnie bardziej się zmieniał, tym tak. gorzej ona grała. Hmm. A jak popatrzymy do czego doprowadził generalnie w tej chwili, jak na... Taki miałem od razu, jak patrzę na mecze Liverpoolu w tej chwili, to mam taki obraz z tej książki o Arsenalu, Boring, Boring Arsenal. To teraz jest Boring, Boring Liverpool. Ani przodu, ani tyłu, ani środka. Ani, ani, pomysłu, ani, ani, grają, ani nie grają zwycięstwo, ani nie będą się utrzymywali przed spadkiem. Będą no, gdzieś miałem, kołatali się koło jedenastego miejsca, bo jak obejrzałem sobie po meczu hmm, Manchester United z Evertonem, czyli sąsiadem z Zamiedzy, Liverpoolu. Obejrzałem sobie właśnie Liverpool, to, to się za głowę złapałem. No mecz Manchesteru e, z Evertonem to po prostu cud miód, orzeszki i palce lizać. E, no, e, e, cały. I, i najlepszy był Rafał Nachorny, który ten mecz komentował i w 90. minucie powiedział już, że już nic nie zmieni losów tego meczu i że tam dopisał <grym> punkty Manchesterowi, że Manchester e, w, w czołówce tabeli. No, może Mrachcia. Bo czy to nie, nie ma tak łatwo. Nie ma tak. No, świetny Arteta na środku, doskonały. No i Everton, który no, walczył do końca, jakby to od tego zależało ich życie. No, coś no nie ale tak. też ma taki start sezonu, raczej kiep kiepawy. No, i jak się jeszcze weźmie pod uwagę. Lidze, że jest Lidze Mistrzów, tak. czy no, Znaczy, popełnili, popełnili taki grzech, który popełnił również Guardiola w Lidze przeciwko Herkulesowi wypuścił na boisko w każdej formacji jednego zawodnika kompletnie nowego Guardiola. Tutaj, tutaj wypuści, wypuścił też rezerwy, co prawda, takie, które ze sobą grają od dłuższego czasu ser Alex Ferguson, ale okazało się, że na drużynę mocną, zgraną i dobrze przygotowaną fizycznie to jest za mało. A Barcelona wyszła też tak jak Manchester United z przeświadczeniem, że ten mecz się sam wygra. W ogóle bez, bez woli walki, bez wiary, myśleli, że stworzą 10 sytuacji bramkowych, strzelą 3 gole. Stworzyli pewnie z 8, tylko że zabrakło skuteczności i to wystarczyło, żeby Herkules mecz wygrał. A tutaj z kolei ty. No, Kuszczak nie musiał bronić ani jednego strzału Rangersi się skupili na defensywie Ale oni też nie, nie, nie bronili Zbyt wielu strzałów znaczy Ja na szczęście no, meczu nie musiałem oglądać <grym> skróty, tak skróty W skrócie wszystko co się działo To były strzały jednak tak. jak, Jakieś akcje piłkarzy Manchesteru Fakt, że jakieś takie rzeczywiście celnych, no, no, nie obroniło, nie wiele, no, no. celnych nie za wiele No ale oni jednak atakowali Starali się coś zrobić Rangersi nastawili się na wywiezienie jednego punktu I udało im się to. udało No a jeszcze Manchester stracił Walencje, Walencie, który tam paskudnie, przecież to to, to tutaj nawet nie no, tak wiem. No taki w walce ten, ten tak, ta kontuzja, tak, no, tak, tak, także nie jakiegoś wielkiego udziału bez perfizji, bez tak, tak, że stoson sam ten bo ten tam obrońca, on się Broadfoot, Broadfoot chyba nazywa. Broken sam był, sam, był, sam był przerażony tym, co, co widział, i tam się łapał za głowę cały czas. No bo taki no, widok, Z bliska to fatalnie musiało wyglądać. Ja, ja w telewizji też no pewnie ja jest bardzo to. On, on, on to jeszcze pewnie słyszał z bliska też, bo to puky, dwie, dwie, kości, dwie kości złamane, także no, to ładnie chrupnęło. No, PHP, chociaż tam pamiętam Ferguson narzekał, że ma dwóch piłkarzy równorzędnych. Na, to, to już było. ma jednego. Także już mi no. się no. problem rozwiązał. Tak znaczy, jak patrzę też tak... na... Myślę, nie chciałbym mieć takiego problemu mimo wszystko. Niestety, jak patrzę na ławkę Manchesteru. To mam wrażenie, że jednak Igix y, i Skol świetni piłkarze, ale. No, znakomicie No, no zagrywa, tak, ale, piłotę, ale, ale, na ale, ale do stycznia to ja im nie wróżę, y, tak jak będą grali po 90 minut, a zastępców nie widać. W tej chwili no, jest ich coraz no, mniej, no. bo jak się nie. Do, to, to jest taki grzech, który Ferguson, Ferguson popełnia. Raz tak, na parę na sezonów y, y, przesypia sobie elegancko okienko y, jedno, i potem musi się dwa sezony wygrzebywać z tego. Nie wiem, czy to teraz jest kwestia braku finansów, długów czy, czy tego, że akurat przespał to I pozwolił sobie na takie transfery jak kupienie tego BB Czy jak mu tam mhm. zupełnie bez sensu Można za to pieniądze było kupić całkiem przyzwoitego jakiegoś piłkarza Albo wypożyczyć kogoś chociażby Nawet za to płacąc I, i ławka, ławka Manchesteru nie straszy w odróżnieniu od ławki na przykład Chelsea, która po prostu jak straciła gola w, w lidze w ten weekend pierwszego od kwietnia, to zawodnicy Chelsea byli e, w meczu z West Hamem, tak? E, tak, z West Hamem. Byli tak wściekli na siebie, po prostu widać było, że oni chcą mecze wygrywać wysoko i to do zera. No i rzeczywiście, nie wiem jak po tej Żylinie dzisiaj, bo zresztą stracili z dzisiaj bramkę, zresztą strzeli sobie ją sami. Aleks strzelił sobie swojaczka Także też musieli być e, źli No ale no Ale jak drużyna od kwietnia nie traci gola A Everton no, no, Grają znakomicie Everton co ciekawe na swoim boisku Nie przegrał, nie przegrał meczu od roku Też także, A to drużyna, która musi z paroma mocnymi zespołami W sezonie zagrać Także, także byli blisko, a uratowali się W doliczonym czasie <grym> I przedłużyli pasy. No, tak. Wracając do polskiej ligi, na chwilę jeszcze pomyślałem, że Bakero, yy, idąc w pięciu meczach, zdobył 10 punktów, tak? I w zasadzie Polonia mm -hmm. jest w czołówce cały czas. No, został, na trzecim miejscu. Tak, został zwolniony. Natomiast yy, sytuacja ciekawa jest w Krakowie bo tam poszedł trener Ulatowski, który, który sobie markę wyrobił w sumie w Polsce, jakąś tam No niezłą. Był asystentem selekcjonalnym. No, był asystentem, asystentem no, z też w zeszły sezon miał całkiem udany. I tam do odmiany prezes Filipiak twierdzi, że spokojnie on czeka, aż tutaj wszystko się zacznie, zacznie działać i na razie Ulatowskiego nie chce zwalniać, mimo że tak jak mówisz, no w pięciu meczach zero punktów i Krakowia straciła z tego co patrzyłem 14 goli w tych pięciu meczach, to kolejna najgorsza drużyna straciła 7. A więc tam hmm. no, się od najgorsze. Tak, hmm. z obroną, z obroną, z obroną, jest jakaś masakra, mimo że tam na przykład były reprezentant polski Polczak. widać, jak, jak jest z polskiej reprezentacji. No. no nie na darmo Zieliński y, jedzie po Perkisa. Jedzie po Perkisa i tak samo są prowadzone rozmowy no. z Ernanim. Y, I jeździ, jeździ Franciszek Smuda na koronę, Nami ma podobno dostać. Obywatelstwo. Le, ma też dostać. Dostać, dostać ten... On to bez problemu, bo on już tak długo jest w Polsce, mówi po polsku... No i podobno ma dostać właśnie na tym i... Mładyszek Smuda też, znaczy, miał mówić tylko... na koronie, że będzie go powoływał, więc... Należy się też, ma jakiś przodków obrońca Cionek z, z Jagiellonii. Jako Cionek, tak. I o tym mówił Michał Probierz, że on widzi go w przyszłości w reprezentacji Ale Polski. Ale Smuda powiedział, że on go nie widzi. Smuda go nie widzi, bo, bo może nie za mało ogląda. E, no i jak sam popinie. stwierdził, Jagiellonia go nie interesuje. Ale, to, jest, znaczy, ale to, to, to Może powinna go zacząć interesować. Nie, nie, to chodziło o coś zupełnie innego. Aczkolwiek tak został zatytułowany artykuł prowokacyjnie, że po tym, jak Jagielonia została liderem, zostało napisane, że Franciszek Smuda, dwukropek Jagielonia mnie nie interesuje, co miałoby sugerować, że go nie interesuje okay. pod względem powołań. Co jest oczywiście nieprawdą. Jego po prostu nie interesuje wypowiadanie się na temat poszczególnych klubów i tego, jak pracują tam trenerzy, bo to nie jest jego działka. Nie, nie, no, że nie no, szczególnie, radę. że powołuje zawodników z Jagiellonii, bo przecież był Sandomierski, był Grosicki na tym tak. zgrupowaniu Frankowskiego, chce przecież wciągnąć w ogóle do kadry jako trenera na napastników tak, tak, tak. No na razie to jest niemożliwe, no bo jakoś sobie nie wyobrażam sytuacji, że grający czynny jeszcze piłkarz jest trenerem No to wyobraź tak. sobie, że Federacja Walijska chce zaproponować prowadzenie reprezentacji po odejściu To e, Toszaka grającemu Giksowi, <śmiech> dokładnie Giks miał... sam siebie będzie powoływał no, <śmiech> Giggs grać w Manchesterze, jednocześnie być grającym selekcjonerem reprezentacji Wali. Patrząc, patrząc na, na reprezentację Kamerunu, no to takim to trenerem jest, jest To jest, jest to, setem, no. no. To się, to się zdarza, no. Był grającym trenerem przecież na przykład George Wea, reprezentacji Liberii, nie chodzi o to, że w takich ubraniach grali, tylko... <grymne> <grymne> A zaczęliście tę z reprezentacją Togo. Ja to... Że jest fałszywana rekonzentacja. Tak, że... no, jakiś tam mecz się odbył, już nie pamiętam. Togo pojechało gdzieś do jakiegoś kraju afrykańskiego, nie pamiętam od jakiego, i odbył się mecz. No i podały wszystkie tam serwisy wynik tego meczu i nagle odezwała się Federacja Togo, że to w ogóle oni żadnej tam drużyny nie wysyłali i że to, co tam grało, to nie była reprezentacja Togo. Nie wiedzą, a, co to jest. A, co czyli taki, taki piłkarski Fałszywa reprezentacja. Pomyślałem, znaczy, że to jest dla nas to, szansa. No, możemy, się, playback. Jakby, możemy się jakoś skrzyknąć. To jest dana bardzo w Afryce praktyka od faraonów. Piłkarski playback. Po, w, w, większość podbojów faraonów polegała na tym, że armia wyruszała ze stolicy Szła gdzieś sobie tam na piknik, <grymne> po, czym, po czym powracała po jakimś czasie i ogłaszała wielkie zwycięstwo <grymne> nad jakimiś wojskami, które było dodatkowo upamiętnione w postaci tak. W Wtedy jeszcze nie było internetu. Nie było nie internetu. Można ciężko było, było zweryfikować, że pokonali na przykład jest szansa, Węgrów. Że, jest szansa, że armia przeciwna. robiła to samo na przykład. <grym> to tak? to. O, świetny pomysł na, na świat w pokoju. Tak. I na, na mistrzostwa świata, gdzie wszyscy zdobywają mistrzostwo. <grym> <grym> każdy przyjeżdża, każdy przyjeżdża się i mówi zdobyłem mistrzostwo. Właścikowski mógłby zostać królem strzelców mistrza świata, nie ruszając się znowu. Dokładnie. Mało no, tego ja mógłbym zostać. No, no właśnie, tak. Ta, no, My możemy się, <grym> się. Drogą losowania. Trzeba znaleźć jakiś kraj, taki, taki może trochę mało rozwinięty, gdzie tam nie ma. Polska! Jest. <grym <grym <grym> o, albo jeszcze lepiej. Płaćmy, płaćmy za to, kto zostanie Królem Szczelców, a pieniądze przekazujemy na cele charytatywne. Tak. I tak będzie można sobie zostać Królem, królem Szczelców Mistrzostw Świata. Taki, taki Polonez w fabryce kosztuje 2 <grymne> miliony. Na giełdzie <grymne> lekką rączką <lekką> piątkę. <grymne> no właśnie. Czyli wszystko zmierza do jednego. Tak, no wracając do Jagieloni widziałem i czytałem ostatnio yy, i widziałem wywiady i czytałem z Michałem Probierzem i uważam, że to jakby fantastyczna postać jest ale no, człowiek... ja też to chciałem przypomnieć historię podcastu. Pamiętam, że już w czasach, jak on z widzem awansował do ekstraklasy. Oj, dawno to było. Dawno temu przecież. to już mówiliśmy, że, że, że tam fajną robotę robi, bo on wtedy miał no, zupełnych no-nameów. Wyciągnął po prostu różne z 11 młodziaków, którzy właściwie debiutowali jak jeden mąż w ekstraklasie, i on tam z nimi, nie pamiętam, jakiś środek tabeli. Tak, tak. Ciekawą, zrobił ciekawą rzecz zrobił Tomasz Smokowski, który w programie Kanal Plus zapytał Michała Probierza, czy pamięta pierwszy skład sprzed dwóch lat. Pierwszy skład, który desygnował do gry będąc trenerem Jagiellonii Białystok i Michał Probierz pod małego palca wymienił całą jedenastkę, nie myląc się, yy, nawet w jednym nazwisku, co siedzący w studiu Kazimierz Węgrzyn <coughs> miał minę taką, jakby ktoś mu podał właśnie numery lotka na jutro mniej więcej. Niesamowite rzeczywiście, bo on w ogóle wiedział... Nie, ale facet no, to ma charyzmę. To, co mówić o Borucu, że potrzeba dużej charyzmy, no to... On, on sobie, sobie, on sobie nie daje, ma, nie daje ma, sobie to, słowa, wchodzić. Okay. No, pierwszy człowiek, który ogarnął Grosickiego yy, chociażby i, i może dzięki niemu sobie Grosickiego jednak będzie piłkarz, bo wcześniej nikomu się nie udawało, bo on i w Legii był, i był za granicą, był w Szwajcarii i wszędzie go bez żalu się go pozbywali, a nawet z ulgą, że, że jeżeli, nie odchodzi. No jeżeli ktoś nie czytał umów, yy, a yy, wiadomo było, że pożycza pieniądze od wszystkich prezesów klubów, u których grał i wszystko przegrywa dokumentnie, do tego nie, nie przeczytał przecież umowy swojej w Szwajcarii, poszedł tam grać w ogóle, nie wiadomo dlaczego i po co. No chłopak nieogarnięty był kompletnie, no w te, a w tej chwili wygląda, że on i szybkościowo yy, i mentalnie no przede wszystkim mentalnie Naw, nawet, nawet, nawet to, że on postanowił zostać w jak dla mnie, to też taki krok yy, yy, no dobry, tak? Ma tu już drużynę, z którą się rozumie, która, która o coś tam walczy, Wprawdzie, no wiadomo, w Polsce. Ale obawiam się, jakby pojechał tam do tej Grecji no i, i mm, zabrakłoby, zabrakłoby ręki probierza tam gdzieś nad karkiem, to chyba sam sobie zdawał sprawę, że, że może znowu popłynąć. A no poza tym tutaj tak naprawdę ma jasną drogę do reprezentacji. Mimo no, wszystko czy, tu jest no, to, ja gra bardzo dobrze. Tak, probierz Świetnie na niego stawia, podane, tak go powołuje, na razie jeszcze no, za dużo nie gra, ale już ma powołania, więc wcześniej czy później. Tym bardziej, że on też jest człowiekiem, który może grać chociażby na lewej Pomocy, czyli tam gdzie gdzie mamy dziurę no i pokazał to w meczu z Australią wszedł na niecałe 20 minut a no zrobił że, dwie akcje, to, to które, po których mogły być gole także i, i ma i dribbling i potrafi zagrać na jeden kontakt i ostatnio nawet dwa gole głową strzelił co mu się nigdy wcześniej w życiu nie zdarzyło i to oba ładne Także no zobaczymy, no. Co, co, co tam. Ja, ja z trenerowi Probieżowi to zaczynam wierzyć już tak, że zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, co to będzie, jak Jelonia zostanie mistrzem Polski. Powoli, tak zaczynam o tym myśleć. No, zważywszy, że jako jedyny klub, no, poza tam końcówką Lecha, Poznań, który jakoś tam się wykaraskał. Z tych pozostałych drużyn jedyny klub, który w pucharach no, Nie skompromitował się przynajmniej tak? Grał, tak, no, dobra, walczył i, I tak na Pam... naprawdę był bardzo blisko Pam... awansu Pamiętajmy, że to jest klub Który zdobył puchar A oprócz tego Super zb... puchar, a tak? oprócz tego miał minus 10 punktów na starcie tak. I, y, I właściwie wszyscy mówili, że nie ma szans. Znaczy, Nawet myśmy chyba mówili, że. nie ma szans że 10 punktów to jest dla takiego. Dla ta, 10 dla Wisły Kraków, 10 dla Lecha Poznań to powodowałoby, że walczyliby. Od... No, tak. Polska to jest, jest to, bardzo krótka. Tak, więc, to powodowałoby, że będzie walczył, o nie wiem, trzecią, czwartą pozycję, taki klub widzę. A Jagiellonia wtedy, tak, wydawało się, że nie ma szans, żeby się wygrzebali z tych, z tych minus 10 okazało się, że nie dość, że się wygrzebali to jeszcze całkiem elegancką piwniczkę sobie probierz za to yy, uzbierał alkoholi, bo on zakładał się ze wszystkimi dookoła jak popadło, o to, że jednak się, uczy... nie, się, utrzyma, się tak. utrzyma a co dopiero otrzyma, nie tam no się i... miejsce chyba zajednie przecież w efekcie tak, tak, tak. byliby na czwartym, gdyby nie te tak. gdyby nie te dziesięć no punktów a ja te... też nie wiem, czy pamiętacie, jak się zaczęła w ogóle przygoda probierza z Jagielonią, no, tak. że on pierwszy co zrobił, to on wywalił z tego klubu nie wiem, ośmiu albo dziewięciu Yy, takich piłkarzy, którzy w Jagiellonii grali już od dawna, ulubieńcy kibiców i, i rządzili szatnią tak? On zaczął od tego, że, do wiosku, że, że to nie jest poziom sportowy nie ten yy, To co tym... teraz próbuje się zrobić w Legii? No, no w Legii to jest takie proste Bo do Legii oprócz tego jest, są marne szanse, że przyjdzie ktoś, kto ma yy, jakiekolwiek pojęcie o grze w piłkę Dlatego, że jak popatrzysz na to, jak po boisku porusza się Mezenga no to sorry to no. jest, tak jest po prostu wolałbym na tej pozycji jego narzeczoną oglądać bo, bo przynajmniej do wygląda świetna to dziewczyna, dobra, to wygląda, tak? świetna dziewczyna. No. także spokojnie no. nie no jest paru takich piłkarzy w Legii Warszawa że, że po prostu żal serce ściska że, że na tym ładnym stadionie no czujesz, to punkt zapalny a według mnie na pewno to był taki pomysł zupełnie z, za przeproszeniem z dupy e, dać opaskę kapitana człowiekowi, który świeżo przyszedł do klubu jest obcokrajowcem, nie mówi po polsku Szatna się rozłazi w szwach w takim no momencie, od razu się rozleciał, no. bo od razu Iwa mu się nie chce grać piłkę, bo to widać został pozbawiony opaski, którą, którą no, któremu się należała tak naprawdę, jeśli ktoś w tej drużyny nie ma być kapitanem, to, to właśnie no, on no. Eee, no i taki jest efekt, że Iwański teraz zamiast być kapitanem i, i być przywódcą na boisku, ciągnie klubów. Tak, i lądują w młodej ekstraklasie no i, a, no i tam to, będą ciągnęli młodych chłopaków po klubach no ale Legia w ten sposób to za wiele nie zdobędzie, no skoro jest dobry trener pod względem pewnie jakimś tam taktycznym i potrafi drużynę ułożyć, ale no ja nie sądzę, żeby on potrafił, jak probiesz tam twardą ręką, zaprowadzić porządek no bo on mi, to on tak mi z twarzy bieżne. nie wygląda nawet na takiego, co co, co, co potrafi takie rzeczy robić? Tam, jak mi się szatnia rozlazła, no to, to wysyłanie połowy składu do młodej ekstraklasy to już jest taki no, sam złoma kolana. No. Jest, jest, jest trzech odsuniętych, tak? Bo plus, jest, plus jeszcze paru kary finansowe plus, plus pięciu, którzy. No nie pięć, tak. bo wiza się powtarza. To no. no, no. jedno i drugie. <laughs> <laughs> on dwie minuty chyba w tym, co tym tak, <laughs> Jego imperatyw, żeby, żeby nie chlać, jest, jest taki po tych dwóch minutach rozegranych, że rzeczywiście lepiej było go od razu sprzedać albo wypożyczyć niż trzymać na ławce takiego zawodnika, który na co on ma liczyć? On będzie z kim on ma walczyć o, o miejsce w składzie. No. Bo no, poza tym no, te, te transfery to Beret ma tak samo trafione, jak miał je trzeciak przedtem. No, no, bramka bramkarzy to pościągali teraz yy, nasze kluby czołowe, ten Anto Lovic. No, no to tak, ja nie wiem, on po i... prostu wygląda jakby pierwszy raz w życiu w bramce stał czasami patrz jak te piłki mu wpadają za kołnierz no to lepszego niż Krzyrowski, no po prostu naprawdę było przykro patrzeć patrz, na co to jest rękawicz? no zresztą jak już, to robi to robi się, to no, jak już mamy taką akcję że sam ten wrdoliak popuka yy, się w czoło patrząc na antolowicza i pokazuje mu, że tam jakoś facet coś yy, no to, to jak w czasie meczuś takie rzeczy jeszcze dzieją, no to gdzie tu jest drużyna no to widać, że tam po prostu Jakaś kubka zebrała się chłopaków i wiesz, ja, jak ten, jak to kiedyś mówił Kowalczyk, jałochy, tak, ja już temu w piłkę nie będę grał więcej podczas meczu na czulegi. No powiedział to trochę innych słowach. No, tak, tak, no. tak. Nigdy w życiu więcej Ci nie pada, ty. No. A obaj byli wtedy aktualnymi reprezentami Polski, to. tak, trzeba dodać. A teraz mają przemożny wpływ na wygląd polskiej piłki. Wojtek no Kowalczyk tak. z telewizora, a Marcin Jałocha z... Elka już ma nie Już teraz... Ostatnio był mecz na szczycie, Niecieczek grała z kolejarzem z drużę. O! jak tak. derby? Ja właśnie nie pamiętam. A, wiesz, ja też nie wiem. Nie, nie miałem czasu śledzić tego ostatnio, za dużo się działo. Hmm. Wiesz, jak nie US Open, to ligi, jak nie ligi, to... To było pierwsze, tam wszystkich leje. To no i wygląda na to, że Golob w wieku 39 lat się doczeka tytułu mistrzowskiego, no ja na który że... się zapowiada tak <głos> lekką, rączką od 15 lat spokojnie no, ma być mistrzem. Lekko. I... Od, odkąd w ogóle żużel wymyślił? <grym grym> to to to tak. to to ja myślałem, że on już y, nic mu nie wymawiając odpukać, że on jak mistrzem świata zostanie to raczej w wyścigach na wózkach. No, A tu się proszę. okazuje, że w to akurat taki tor, który on bardzo lubi pokazał, y, y, że lubi, pojechał tak, że w ogóle... Jaki numer miał na plecach, to chyba wszyscy już wiedzieli po tym. Poza tym tam mokro było też było widać, bo, ponieważ <laughs> nikt nie zdążył go zachlapać. Tak. Tak. Mokro było poza tym, ciężko się jedzie za kimś, kto chlapie tak, tak jak tam akurat w woje chlapało żużlem no, po Słusznie wyszedł, zeszedł do wniosku, że po prostu trzeba jechać z przodu i wtedy nikt na ciebie nie chlapie. Hmm. No, wtedy wszystko jest. Jak, jak w Formule 1 jedziesz pierwszy, to ci nikt przynajmniej toru nie, nie tego nie blokuje, nie? No, jak tak ostatnio brak. powiedział, e, słyszałem wywiad z jakimś przemysłowym, Miarczyńskim, on chyba w startuje. Powiedział właśnie, że tam się dziennikarze go pytają, że dlaczego on popłynął inną trasą, bo, a, bo przecież może płynąć tą samą, co ten, co wygrał, to wtedy pewnie też by wygrał. Tak. <grym> no, co, no to, no, no to, no to bez co, no Powiedział, że no tak, no to wiedział, nawet chciał, no ale. Tym wyścigu akurat mu nie wyszło. Znaczy, poza tym we wszystkich. Znaczy, prawda, no, jest wszystkie... taka, że w Formule 1, gdyby wszyscy pojechali tym samym torem, co, I tym samym, samym samochodem, to dojechaliby tak, jakby startowali. Akurat, jeżeli chodzi o żeglarskie sporty, to mam, mam koleżankę, która jest mistrzynią Polski w różnych takich niższych klasach. No i ona mi tam opowiadała, jak to jest, że pływa się po prostu, jak nie ma możliwości dogonienia tego, kto jest pierwszy po jego torze, bo zazwyczaj wiadomo, że wiatr wieje z podobną siłą akurat po tym... No dzień. trzeba kombinować. Trzeba kombinować, tak? trzeba szukać sobie po prostu na akwenie lepszych wiatrów. Trzeba patrzeć na to, jak po prostu to, co powiedział mi też o... O naszym wielokrotnym mistrzu świata w szybownictwie. kula? Nie, nie, nie, mówię o tym Sebastianie Kawie, powiedział mi kolega, który się z nim. był. tak, ładnie. Sebastian Kawa. Sebastian no, Kawa, człowiek, który ostatnio wygrywa wszystkie Mistrzostwa Świata w szybownictwie, w, raj, w rajdach szybowniczych i tak dalej. Powiedział, że on po prostu widzi powietrze. To jest. Dar, tak? Z wodą jest o tyle łatwiej, że widać powietrze na wodzie i na żaglu. Czy wodę widać bardziej niż powietrze. Niż powietrze trochę. <grym> tak, tak. Natomiast jedna, rzeczywiście jedna. są ludzie, którzy widzą na przykład na To na Śląsku bywa różnie. W, w, czasie, w, czasie, w, czasie, <grym> w każdym razie bywało różnie. <grym> w, czasie, w, czasie, kiedy, w czasie, kiedy płyną po, po akwenie, widzą, że gdzieś ta woda ma inaczej się układa. Tak? I potrafią obrać taką trasę, że no właśnie że potrafią nadrabiać tego typu straty to co próbował zrobić Miarczyński pewnie y, w tym wypadku, Prawdopodobnie. No, także niektórzy mają talent do tego i zostają mistrzami a inni nie mają i muszą pływać za całą resztą <grych> w ogonku. No, yy. Głęboka myśl na koniec. Tak, zastępili się. Nie, nie, a to chyba jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie, nie. nie. To tak jeszcze być koniec. No, dzisiejsza liga mistrzów. Ja, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że obejrzałem sobie oba mecze vive Piłka ręczna. W, w ekstraklasie naszej i chłopaki chyba mają umowę, że w tym sezonie muszą się jakoś zmotywować. W zeszłym roku motywacją było to, że wygrywają wszystkie mecze. W tym roku to chyba za mało już jest I chyba wszystkie mecze chcą wygrać rzucając ponad 40 goli No i kupować Bo... piwko <laughs> Bo po, po... Nie chodzi o zawodnika piwko <laughs> Nie, po 40 golu chłopaki się cieszyli w obu meczach Tak jakby właśnie zdobyli zwycięską bramkę w stosunku 22 do 21 I sędzia zakończył mecz Także po 40 golu w Vive jest wielka fiesta. No, to prawda, to no, to jest zabawa. No, no, to zabawa Na zabawą tylko jak długo można, no to jakby. Znaczy, wiesz, no, jak przyjdzie... dla, dla samej ligi, no to nie jest. Jakieś... Czy, czymś się muszą w lidze oni y, motywować y, bardziej, po to, żeby potem wyjść i grać, i grać Zobaczy, w lidze mistrzów, bo w Polsce tak. widziałem też mecz y, Wisły Płock, czyli teraz to się Orlen znowu nazywa i. Y, y, y, no, nie jest to w tej chwili przeciwnik dla Wiwe. Wiwe to już jest gotowa drużyna od ponad półtora roku. Orlen to jest drużyna to ta... są właściwie dwie drużyny nawet bym powiedział w tej chwili tak, bo to jest spokojnie tak, że... rezerwami wygrywają Ligę Polską na przykład mm, tak skład. to prawda, to prawda. No, tam praktycznie nie ma drugiego składu bo nawet ci którzy byli słabsi tak jak yy, tak jak właśnie ten to co sobie nie znalazł yy, miejsca miejsca w, w składzie nie wiem Bartek Koniec czy ten drugi Holender mhm. na koniec poszedł do Bundesligi chyba tak, do, do no, Libeka tak Więc no tak że... zacny klub no. no ale a tu się nie mieścił w rezerwach tak? bo w zasadzie nie było dla niego miejsca, bo Kamil Krieger powoli tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach yy, gra na tyle dobrze i na tyle dużo już może grać, że, że po, co, po co? Czy, czy zaręba z kolei, tak? Po co trzymać kogoś, kto ja to że ta tak. ewidentnie ma tutaj plan, żeby ogrywać tych młodych wśród tych najlepszych. Znaczy, klasy, ja, oni są no. też potrzebni do reprezentacji Polski w przyszłości, no bo gdzie no oni mają dobrać, grać z kim, no. tak? On jest trenerem reprezentacji, o tym też musi pamiętać, że to są zawodnicy, którzy z kim oni mają potem będą grali no Jurasik nie będzie żył wiecznie, tak? No tak, Biurecki. No chociaż też, zaliczałem, też, taki tak jak zaliczał tutaj to Vive, to, to... no tak. Wygląda na to, że drużyna Rejne Carleven awansuje do grupy i będzie w grupie z Vive Kielce. A pamiętajmy, że tam jeszcze są drużyna Barcelony, jest Piwowarna ja, no, grupa... Lasko i jeszcze jest y, Kilonia. Także grupa jest po prostu nie z tej ziemi. Także wyjście z tej grupy to będzie... No, ale będzie się działo. No. Ale będzie się... świetne mecze. będzie znakomite doświadczenie no, dla do mm -hmm. dowodników. No, mm -hmm. Także myślę też i dobre pieniądze tak naprawdę, bo i transmisje telewizyjne. I transmisje, i z tym tak. I, z tymi no, meczami. tak, i, i tak, te, tak Szkoda, że hala taka mała, nie? Bo, bo, bo gdyby miała pewnie 15 tysięcy, to też by było wypadana. że na tym mecze w Mistrzów w Kielcach tak, faktycznie. No na stadion, Tak, i zamknąć. <laughs> nie, zadaszyć. Gale bokserskie, no, działy Jeżeli nie no, potrafią. Zimą Star był, był na stadionie przecież w tym nie roku, to prawda? No ale... no ale wiesz, ale za to US Open nie potrafią zadaszyć od lat. A do domu. tak. <śmiech> <to> znaczy, <śmiech> to znaczy, mają już dach, główny kort. Ale, główny, ale nie zadaszają go. Ale główny kort na US Open wiesz, finał się gra trzy dni, no. <śmiech> <śmiech> Bo deszczek spadł. No. A oni mówią, że oni na szkolenie młodzieży muszą wydawać pieniądze, nie mają na to, żeby dach, dach zrobić nad, nad kortem centralnym. No tak, to szczytny, no jasne, szczytny, szczególnie, że w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma żadnych akademii uniorskich, Nie uczą żadnych tenisistów grać tenisa. Prywatne Jeden tam boletieri ma nie wiem, kilkaset kortów u, u siebie w akademii, także... W ogóle Stanach mało szkolą, młodzież. Sport. No, sporty tak, tak. Tak, tak, tak to jest, się tak, nie jest. Tutaj, tak, jeżeli chodzi o szkolenie... Wierze, Samorodne to tanieby, dalencie, gdyby, gdyby nie stary ojciec William. Williams, to w ogóle nie byłoby żadnego szkolenia u nich. Tak jak u nas z radwańskimi. No, właśnie hmm. <grystanie> podobna szkoła w Stanach Zjednoczonych i Polsce. A propos tak jeszcze wiesz, mi się skojarzyło, bo kiedyś mówiliśmy, tutaj przetoczyła się, że tak powiem, przez łamy podcastu dyskusja o tym, czy te, te biotyki przeróżne to sport, czy nie sport. Tam, gdzie tam startują te pudziany i, KSW, i inne KSW, MMA. MMA i tak dalej. Ostatnio w Stanach, tylko oni tam mają tak, że oni w takiej klatce walczą o ośmiokątnej. I eee, bokser się zdecydował tam. Jaki James Toney, to nie jakaś tam wielka gwiazda, no ale taki bokser całkiem porządny, no nie, nie, tam dwie minuty chyba mu się udało wytrzymać, no bo to w ogóle całkiem, no wiesz, no bo to, to całkiem co innego, no tam się nie zadaje czasów, tylko tam ten drugi facet mu się rzucił pod nogi, przewrócił go, przydusił i i było no, zamiecione no, no. Myślę, że nawet Mike Tyson w szczycie kariery Jakby dostał kopa w łeb Albo low kicka, to też by nie ustał Bo zanim zdążyłby wejść w kontakt yy, W tym, czym potrafi, czyli bić pięściami No, no Tyson jakby... był szybki Nie wiem, czy, on, czy ktoś tam by zdążył do niego podbiec I, i cokolwiek mu zrobić No nie wiem, bo, bo, bo by się bo... mógł nadziać no, na jego piąstkę tak, delikatną <gryś> I był <bo, gryś> silny No tak, ale wiesz no, Przyzwoity tam operujący nie wiem właśnie. No poza tym gryż potrafił Tak, do łóżka. <laughs> Ale Czule widziałem kiedyś właśnie, to, bo ta, ta, ta klatka nazywa się był coś śmiekątne. Jakiegoś takiego polskiego też widziałem tego zawodnika tych MMA czy KSW, który z takim właśnie rozmarzeniem w ogóle w, i z taką z taką atencją mówił że jego marzeniem jest wejść kiedyś do oktagonu.. Mm. Mhm. Są tacy, co mają marzenie, żeby wejść do Pentagonu. No, wyżej mierzy, wyżej mierzy. Tak jest, tak ta, jest. Trzy ligi, trzy ligi, wyżej w Stanach. Tak. trzy kąty, <śmienny> trzy konty wyżej. To. Nakomicie, tak. To co to, będzie, to znaczy, że będziemy oglądać wszyscy? Nie, tam, nie, nie, nie, będziemy, nie będziemy. Ja, ja, ja, ja, powiem, ja powiem, że, z ludów przy tym. Powiem, że to jest przekres tam po pierwszej walce. Już ta mata jest taka popierana krwią cała, i później oni tam po biegają tym, po tej Ile, ksii, ile można oglądać, jest, bo... jed, jak jeden facet na drugim leży i próbuje no, go czymś ubiścić? No. tak. Po a, potem, a potem gdzieś. Coś, nie coś, no, tak. na, na mnie nie patrzcie, ja nawet boksu nie lubię. Ja nie no, boks to jest normalna dyscyplina sportu. Może ja wyjdziemy na to, że jesteśmy kompletnymi laikonikami, jeżeli chodzi o MMA, ale mnie to kompletnie nic mi to nie robi. Nie, nie tak, to zupełnie w ogóle jakoś. Dla mnie to tak, równie, jak dzisiejszy w, mecz równie, równie dobrze mógł oglądać wyścigi na konikach Bujany Myślę, że to mogłoby być Ja, ja, ja nieustająco ja nie mam cały czas tę walkę pójdzianą z Najmanem i o krzyk oddawaj komórkę. I za każdą, jak, jakąkolwiek walkę Co z KSW czy MMA, czy to mi się tak kojarzy. Z komu prawda? Nie, nie, no to był taki żart, że to tak wyglądało. To ja. tak wyglądało. Jakby pójdzian z na i krzyknął Dawaj no, moją komórkę. Zaczął go i na to dolać śpienia, bardzo dobre. I od tamtego czasu zawsze jak widzę właśnie takie bijatyki przeróżne To mi się kojarzy właśnie, że jeden drugiemu próbuje komórkę zabrać I nie potrafię na to patrzeć jakoś tak poważnie Biorąc pod uwagę jak oni wyglądają To może nawet chodzić o tą jedyną w głowie jak No ale, ale z tego co Zagubioną. wiem Z tego co wiem, to popularność to straszną Znaczy fanów, fanów, znaczy, fanów z IK, IKSW i tego właśnie MMA I tego, przejdź i tego się, amerykańskiego na, Przejdź się na dyskotekę pod do, do Woli Kopcowej To zobaczysz fanów w KSW, tam jest takich, co oddawaj komórkę, krzyczą Za Nie, częściej Chodzi ludzi, którzy zabijają się o bilety i, i No takie, zabijają ale... się <laughs> no, to jest... tak, adekwatne Jak tak. nie o bilety, to o komórkę tak, jest, no. Ja tak. w ogóle jakieś takie inne sporty, nie wiem dlaczego No, no. Na przykład Liga Mistrzów zaczęła grać wczoraj Z powodzeniem Lepszy, no z tym powodzeniem też ja nie przesadzał no, Z powodzeniem, wynudzi... znaczy, wszystkie mecze się odbyły, się odbyły Ale cośmy się wynudzili Przez te dwa mecze to tak. nasze no, no, na, znaczy, Z Barceloną było tyle interesująco Że przynajmniej wiadomo było Że strzelą pięć goli Tylko problem by polegał na tym kiedy nie, no, nie, no, nie Zawsze no, przy, jest tak, nie, no, że taki, mecz, w którym gra jedna drużyna, to, to, żaden, to, to znaczy, nie jest tak, znaczy, wielkie, takich, no. me, takich meczów, jak się ogląda Barcelonę, to w sezonie, akurat Herkules Alicante nie jest dobrym przykładem <laughs> <laughs> Niektórym się nawet wydawało po golu y, GW, że, y, że ten też będzie podobnie wyglądał, że to Barcelona będzie atakować a, a no, to jest asystę, asystent w ogóle w snakowie, tam. Tam. Ja, ja, asysty, ja, ja zacząłem mecz oglądać od 22 minuty, czyli już jak było 1, -1. Mm. I jeśli dobrze pamiętam, to Pan Tynaikos na połowie Barcelony był raz. Na połowie raz, Barcelony. To tak. nie mówi o polukarnym. Tak. Był Także... raz. Znaczy, przeczytałem nawet jakiś komentarz do tego, do tego meczu, w którym było powiedziane, że Barcelona dąży do, do, do zagrania meczu idealnego. Czyli polegającego na tym, że przeciwnik nie dotknie ani razu piłki. To jest niemożliwe, bo musieliby wygrać 1-0 w 94 minucie. Znaczy, nie, nie każdy strzał muszą, a nie, no właśnie. No nie, bo strzelają gola, tam ci zaczynają od środka i trzeba im zabrać piłkę. No znaczy, tak, no już dotkną. No tak, no ale to wiesz. No, tak to wyglądało momentami, że po oddaniu, po, po tym jak Barcelona oddawała strzał, Panati zaczynał akcję znaczy, oddania piłkę od, I od Możem, piłkę. Łożyć, i możemy ułożyć taki wzór matematyczny, że liczba goli równa się liczba dotknięć piłki dużyny przeciwnej. przeciwnej, tak. I on może być prawdziwy nawet. Kiedyś. Nie, bo jeszcze muszą rozpocząć którąś połowę. No, tak, no tak, to, to, to, to, plus plus jeden, to plus jeden. jeden. Mhm. No, e, I razy dwa no, no, znaczy, pierwsze, Rozumiem, że, pierwsze pierwsze podanie że dla kibica, dla kibica no po, właśnie, po... tak bo Pierwsze podanie musi być nie? No dotk Dwóch dotknie Czyli by by po, dla postronnego kibica Nadal nie będzie to najbardziej fascynujące Widowisko sportowe, jakie, jakie widział Bo to jest jak mniej więcej jak, no walka, jak, jak walka Tysona z dzieckiem, na, z, dzieckiem z, z dzieckiem Z z przedszkola Szczególnie no. frustrujące to może być <laughs> dla pozostałych Dziewięciu piłkarzy, oprócz tych dwóch, którzy rozpoczynają mecz Bo oni w ogóle nie otwą piłki a to może boleć. Znaczy ja, myśl, ja myślę, że wczoraj na boisku, biorąc pod uwagę, że efektywny czas gry wynosił 50% wczoraj w tym meczu, Barcelona było jakieś 75% czasu yy, gry przy piłce, to no, szybko policzyć, że Palatinajskos był przy piłce jakieś 4 minuty. Więc jest szansa, że wielu piłkarzy poradaty tej jej w ogóle nie dotknęło. Ale ja, na przykład za, za czas, kiedy drużyna jest przy piłce, to jest na przykład jak bramkarz wykopie piłkę, to tak kiedy ona jest w locie, to się nie w jej drużynie, że tak, ona że on ją posiada. Tak. Ja, biednie, bo nie, jak schodzili do szatni, to mówili, dotknęłeś piłki, no a toło mnie raz przeleciała. <laughs> no, ja tak, od razu sobie przypominam mój debiut w klasie, jak głównie zajmowałem się oglądaniem piłki, która przelatywała mi nad głową. <laughs> Defensywny no pomocnik to jest bardzo trudna no pozycja. Trochę, trochę dzisiaj niestety Jeleniał taki mecz, że też głównie się patrzył. By, jak głównie był naspalony. Głównie był na spalonym, albo, albo czekał na piłkę, której nie dostawał. No, no nie, no tak. Znaczy, mecz, mecz po prostu. Mecz dramatycz, dramatyczny. Przestałem liczyć wreszcie te podania, bo nawet zacząłem liczyć Tęte. na głos, celne podania, źle to wychodziło, ale na szczęście nadeszła 66. minuta, i po trzech celnych podaniach. Ibrahimowicz dołożył nogę i, i strzelił, strzelił Gola po, po zgraniu, była tęga głową. Później była kolejna akcja, znowu z latem dołożył, no, tym razem to pasem strzelił pod długimi, się nie, nie, od do, bramka, świetna tam, na bardzo na łatwo Świetna łatwo na łatwo nie bardzo. No, ale... tak, na no, zagrali, no tam na tam ma to, kto grać, tylko że tak jak że na początku podcastu, że na ma na taką sytuację, że się wychodzi 3 na 2 na łatwo na na to trzeba to skończyć strzałem w światło bramki, a najlepiej tak to wiem, rozegrać, że... dwóch ludzi stało tam na pustą nie, no bramkę, nie nie, no, tak a tutaj, ten tutaj, cały tutaj, ten tutaj. młodziak jakoś nazywał, lo, lo, jakoś na lę, ja w tym poś... momencie... Wszyscy no, już nie no, no, dobry, dobry chłopak, no dużo biegał, starał się, no tylko nie po no, no, trochę no, mu tutaj, brakowało. Tutaj, no. Tutaj, no, a, a, absolutnie to to stanie spojrzeć i po prostu w lewo, a nie. Było, siebie, było no. wiadomo, że jak Milan strzeli Gola, to już będzie, będzie po zawodach. I tak było A tak Milan musiał atakować, tak mieli chłopcy szansę do kontry. No, a no, tak tak już się skończyło, to prawda. pozostałych meczów nie widzieliśmy, bo widzieliśmy te dwa, natomiast możemy skomentować wyniki. Wczoraj ja... mi się tylko podoba, widziałem bramki i, i, dla Tottenhamu i ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem zawodnika Croucha. To jest absolutne... Ja uważam, że to jest absolutny fenomen w ogóle w futbolu i, i uważam, że mocno niedoceniony I, i w Moczyn, bo on tak wygląda, nie że to tak, tak pociesznie wygląda. Nie doceniony że... parę powołań do reprezentacji, jednak dostał. Nie, no to nie to razy, że parę zanę, bo tak, też Grał w Liverpoolu tak naprawdę z tym, z tym klubem, który mógł sięgać po jakieś duże historie. No, jest, jest, wystarczy dokładna piłka no. wystarczy dokładna piłka znaczy on, przy tym, on przy tym jak wygląda jak szczudło to on jest niezłe bydle bo on po prostu jak się popatrzy jak on gra bez piłki co potrafi zrobić na przykład z obrońcą który przy nim on potrafi na przykład gościa pociągnąć za włosy ściągnąć go do parteru a później po prostu dołożyć głowę yy. no zresztą świetnie też strzela piłki nogą ciągnąć no no, wodę, ja e, e, jak, to, jak, jak w karmy, minąć za ta szczudło, no. szczudło tak tak dokładnie potrafi z wodą no, że parę, parę goli nie że też strzelił fantastycznymi przewrotkami w ogóle, no, tak tak, że, tak. I, i przeżył, I przeżył, przeżył w nie, w ogóle, nie połamał, i połamał się w kontakcie tak, z murawą crouch, crouch plus przewrotka to tak, jasno tak. wygląda jak PINOKIE po prostu który się składa, składa gdzieś tam tak w ogóle no nie, ale jestem pod jego wrażenie poza tym no to, ja jestem fanem bramek z Bani więc może dla tak zwanej dynki tak. no Także ja więcej nie będę Ligi komentował, mistrzów może, bo generalnie, tak jak napisałem chyba w komentarzach, dla mnie Liga Mistrzów zaczyna się na wiosnę, bo ta formuła z 32 no dwoma tak, drużynami... To, to są to widać, Arsenal gdzieś tam jedzie, z kim oni grali. Z Bragą u siebie, z Braga, 6, 6, 6, 6 a Braga, no tutaj spomnę, to jest Liga Portugalska, więc to i no, jest tutaj Panatina, jedna z silniejszych. No, mówimy, Panatinaikos Panatinaikos gra Panatinaikos gra z, z Don... Barceloną, nie ma go, tak? Żylina gra z Chelsea, nie ma. Nawet Ajax, który grał dzisiaj z Realem, sądząc po ilości, bo meczu nie widziałem, ale sądząc po ilości okazji, jakie Real sobie tam stworzył z, z relacji, to, to tam też mogło być dużo wyżej, a to przecież jest Ajax Amsterdam. Także no, tak to wygląda, że w, w Europie jest liczących, się, no liczących pewnie, się drużyn no Zdarzają się oczywiście niespodzianki Pewnie jedna z tych drużyn wyjdzie z grupy tak? Pewnie się jakoś tak zdarzy, że któraś z tamtych, tych drużyn fartem się tam wydobędzie z grupy I spokojnie sobie przegra klusz. w pierwszej fazie No klucz. wygrał klusz, z dwa tak. 2 do 1 no. No, znaczy, grupy niektóre wyglądają tak, że no, na przykład z grupy, w której to jest Barcelona, musi, musi wyjść jakaś drużyna, tak. y, która normalnie nie, nie miała, no, przegrała tak z Kopenhagą, przegrał. drużyna Rubina Tak, że tak, tak. tak. tak. tak. Kopenhaga ma, ma, jest na drugim miejscu w grupie w tej chwili, Panathinaikos jest ostatni. Znaczy, no, ale ty... będą musieli pojechać do, do Kazania. Y, no tak, Barcelona akurat jedzie jakoś wcześniej dosyć. No, pamiętamy y, podyczki Barcelony z Rubinem. No tak, ale to są takie podyczki, nie, no że ja tam ja nie mówię, wiesz... Nie że Barcelona jest zagrożona, ale nie nie, no nie, nie, nie Nie no, umówmy jest, się. No, jest... no, są, są, są zespoły w Lidze Mistrzów, które o zagrożeniu mogą mówić wtedy, kiedy spotkają się dopiero ze sobą. No tak, no tak, tak, tak. tak jak wiesz, no... Jest... no, no chodzi mi o to, że, że, że akurat dużym atutem Rubina jest... To, że, że jest przymrozek? <laughs> przymrozek to może być mało powiedziane, nie mówiąc o odległości. Tak, no. No cóż, no... Które z tych drużyn avansują... Jak, jak drużyny no. z Petersburga i z Moskwy postanowiły nie wygrywać Mistrzostw w Kraju, tylko... Okay. No jest Spartak Moskwa, który wygrał dzisiaj swój mecz e, z Marsylią na Velodrom. Także okazuje się, że da się. I dobrze, że Irena Nie reżysuje no, no no ktoś, ktoś, ktoś, mówię, no, kto, któraś z tych drużyn zawsze jakaś, jakaś tam niespodzianka no będzie. No, tak, ale no, to, to znaczy, będzie niespodzianka jakaś, pod jakaś... tytułem wyjdzie z grupy, no chyba, tak, że... Tak, bo, tak. Umówmy się, no, no, no, nie ma, nie, nie, ma, nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zagrał tak jak Dynamo Kijów w sezonie 98-99 no, i doszedł no. do półfinału bodajże, czyli ćwierćfinału, yy, któreś, z ta, któreś z takich zespołów. No. No, od, od niepamiętnych czasów grają te same zespoły na etapie jakby było 16 drużyn w Lidze Mistrzów i grałyby o połowę rzadziej nic by się nie stało, ci zawodnicy byliby bardziej wypoczęci działo się tylko to z pożytkiem dla ich lig rodzimych, w których grają czyli w Lidze Włoskiej, Angielskiej, Francuskiej yy, Hiszpańskiej yy, czasem, niemieckiej. czasem Holenderskiej, czasem, czasem Niemieckiej tak, tak. No i, z rzadka, czasem tak. Portugalskiej tak. No, no. Niemieckiej zresztą dość bo efek, no efek... Tak, ale teraz też poważnie Bo tak głównie, no to jednak wiesz no, w ogóle jak kiedyś patrzyliśmy, to w ogóle puchary Puchar Europy w historii. Zdobyli przedstawiciele ile sześciu lig chyba. Siedmiu. No, siedmiu. Portugalska, hiszpańska, Sęską. włoska, Giędze. holenderska, angielska. Nie, angielska, niemiecka. I szkocka, bo tam raz chyba No i w Geteborg. Jeszcze. I Olimpik Marsylia Francuska. Francuska raz. No nie, Geteborg nie zdobył Pucharu Mistrzów. Jakiś inny Puchar zdobył. Nie, na pewno GT-bord nie zdobyłem. Mówię o pucharze tym najważniejszym. Mm -hmm. Czyli pucharze mistrzów, teraz lidze mistrzów. To tam jest chyba naprawdę sześć. I, to, i to nawet nie to, że zdobywają, tylko sporadycznie do półfinałów no, dochodzi ktokolwiek tak, mm -hmm. spoza tych lig. To się bardzo rzadko zdarza. No, no tak, bo nawet jak się no, popatrzysz, 3 cztery ligi, no tak naprawdę, no. Dochodzi czasem francuski, No tak chwili Czasem oczy Jak patrzysz tak, na tą ligę, wiesz, jak się uświadomisz, że nie no tak, ma Leverkulu Tak, no już nie dochodzi no. Tak naprawdę to jest tylko Włosi, Hiszpanie, Niemcy rzadziej i właściwie, no, no, Niemcy, Niemcy też rzadziej i to No to Bayern. Ostatnio, ostatnio, tak, no Bayern. No, Bayern, no, no Bayern. raz się tam Borussii zdarzyło i kiedyś tam wcześniej um, Leverkusen Leverkusen to, to też, też nie mistrzów Ale oni byli w finale finale, tak, tak Także nawet, no, do... Hamburg w 80. No tak, Hamburg, No nie niemiecka, tak. Niemiecka tam czasami dochodzi, czasami holenderska. Bo Ajax i PSV i Feyenoord tam gdzieś wysoko dochodziły. No zdarzało się Seltikowi tam gdzieś, ale to no, już, już super, super rzadko. Tak. No. E, I tyle właściwie. No. Czasem Francuzi tam się gdzieś przebiją. No nie ligę tylko Marsylia wygrała. Nie z, wie, no, Monako było w finale. Tak przegrało z sportu. Benfica, no tak. Także, Benfica na, ma sporo tytułów, ale to już bardzo no Benfica Za Benfica w latach, zaprzesz, latach, zaprzesz, latach, latach 60. Tak. No i niedawno Porto, ale tak to też właściwie tyle. Tak. Także jeżeli my jesteśmy spod małego palca w stanie wymienić wszystkie kluby, które doszły praktycznie do finałów lub je zdobyli, zdobyły, zdobyły, zdoby, tak? kluby, to zdobyły. Kluby, zdo, kluby zdobyły, no to, to to nie jest tak dobrze. No. Żylina nie wygrali Ligi Mistrzów w tym sezonie, ani klucz Jednak <laughs> A Podczas meczu mówiłeś coś innego ja Jednak klucz tak. tak. Dobrze panowie Pora no. jest pójść no, no jest wczesna, bo już, już jest jutro Już jest jutro, tak A jutro jest kolejny ciężki dzień pracy Poza tym nie możemy tu do rektora prowadzącego Tak całkiem Poza tym jutro już, jutro już gra też Lech po Poznań gra z Juventusem tak. Turyn no, tak. A Juventus którym, słuchajcie to... prześledziłem sobie Ruchy z klubu i do klubu 23 nazwiska Zmieniły się w kadrze od hmm. sezonu. Bardzo no. poważnie No, biorąc pod uwagę, że kadra Według przepisów to jest UEFA może mieć powa 25 <śmiech> Poważnie to może nie bardzo Niepoważnie Znaczy oni nie mieli specjalnie wyjścia, wyjścia. No. No, Ale Paweł Nedved chyba wraca Do, do Juventusu no, Ale, to ale no, jako działać już bardziej tam będzie. Ale powiem Ci, jak, ja, jak ja spojrzałem Jak spojrzałem na mecz Juventusu ostatni ligowy i takim takim trochę małym niewyraźnym telewizorku to zobaczyłem to normalnie netwet ożył no jest jaki milosz który z daleka, tygodnie, z, daleka tak. z daleka wygląda <głos> bardzo tak, identycznie no, tak nawet tak podobnie biega jest chyba trochę wyższy i szczuplejszy wyższy i tak. ale też ma taką blond grzywę długą na no pewnym momencie zobaczyłem i po, po, podobnie piłkę prowadzi podobnie, tak jedną tak, nogą przed sobą podobnie się porusza <głos> I, i no zobaczymy tylko czy klasa będzie taka sama, bo na razie A to czy... on jeszcze tam gdzieś rozpędza w swojej karierze, chociaż on już nie jest taki młody, bo on ma chyba 26 7 lat. To... No tak, Sebastian Mila wiecznie obiecujący. No, no, no. Sebastian no. chyba w Albo nie panuś, nigdy obroże. nie grał, panu panu jeśli jest, ja, dobrze, ja dobrze kojarzę jego To ten... był jeden Polak, y też przygarbiony w Juventusie, ale tak, na... nie, ruby, nie był Bardziej rudy na... niż blondy, <laughs> tak, ale teraz, to... teraz gra w Liverpoolu podobno do niego. Ale to ja nie wiem, czy tego rudego, nasi, piłko, nasi słuchacze pewnie go kojarzą, ale już nie jako biegającego po boisku bardziej, obawiam się. Tylko jako tego słynnego, który mówił, że na przykład takiego zawodnika. A teraz już zapomniałem. <grymne> z Walencji. Można zabiegać, ja pamiętam. Mendiety w w tak, jak kolega Krzemień chodził. Z gazetą, z wyborczą. Bo, byli, tak, Aktory, byli, to, to no, nie boniek, tak, boniek, tak. boniek jak wtedy, jak, jak był selekcjonerem polskiej reprezentacji, stwierdził, że Walencja grała z Legią wtedy. Mhm. No i tam wymienił jakiegoś zawodnika Legii i mówi, że w Mendietę można łatwo zabiegać. Jak w, wiadomo, w tym czasie Mendieta to była absolutnie u szczytu swojej formy. A mendieta zasuwa od pola karnego do pola karnego po prostu. No. Skończyło się tym. Szczególnie, że był po... że lekko atletą tak. w ogóle wcześniej. Po trzech tygodniach żona Renata wyrzuciła tą gazetę podarła wyrzuciła ją. Sama wyniosła na śmietniku za blogu, już nie mogła znieść, że Krzemień chodzi wszędzie z tą gazetą i wszystkim pokazuje. No tak, no, zabiegiwanie mendiety to trochę tak jak w tych plemionach meksykańskich. Co to zabiegiwały Jelenie na śmierć? Bendiety <głos> <głos> w Polsce, żaden polski piłkarz nigdy A ostatnio ponieważ... o, oglądałem program dokumentalny o, o Prastarym Człowieku i doszedłem do wniosku, że wiem, co to jest. To jest polowanie uporczywe. Mówisz o bieganiu. O zaraz, zabieganiu. O zabiegiwaniu. Tak, tak, to tak. o to, to zbiegniewałem i Błękitowi chodziło. O no ale o ile pamiętam, to Bendieta w tym meczu akurat strzelił go lac, prawda, z rzutu karnego. Po faulu Jacka Zielińskiego obecnie asystenta I trenera. Nie zbudy, dał się zabiegać. Na Patryku Klajwercie, który asystentem był Van Hala w Alkmar. No, tak to się toczą losa. One będziecie wszyscy zapomnieli. Nikt nie wie, czy nie jest asystentem. No szybko, Tak. To tak, tak. Szybko to z pielestało. Z, mi, z Midloro droga do nikąd jest bardzo prosta. No, to prawda. Zresztą w zboru wielu tak skończyło. W ogóle tam pamiętam to było, było to fatum tej Walencji To oni mieli taki świetny skład, paru piłkarzy odeszło I właściwie żaden z nich tam już później no, Wielkiej kariery nie zrobił Piocho Lopez, Farinos, Mendieta tak, e, tak. No Angulo został Przez No czas tak. dłuższy. Nie, Ci co zostali to jako odeszki, Gerard to... Lopez Który wylądował w Barcelonie I zakończył niedawno okay, karierę no. No, Zawodnicy kompletnie poginęli poginęli tak, zupełnie No i jak, jak trener no. Hector Kuber No też, no. Chociaż może nie zaginą do końca. To nie, no jest wari się Saloniki, ale to co opowiadał Michał Probierz a propos ich wizyty w Salonikach, to mało ich salonowo potraktowali, bo <śm> ob salonikowo, <śm> <śm> salonikowo <śm> oberwali ławka gazem łzawiącym zostali potraktowani. Sędzia nie zgodził się na przedłużenie przerwy ze względu na to, że stwierdził, że to przecież oni, zawodnicy wchodzili na boisko ze uzawiącymi oczami. No, generalnie tam się jakieś dantejskie sceny działy, czego nikt nie transmitował, więc on mówi, że nawet się nie będzie wygłupiał i nie będzie o tym opowiadał w mediach, bo i tak nikt by mu nie uwierzył, że coś takiego mogło nie mieć pozbyw. miejsce. Ja tylko raz byłem świadkiem, moi koledzy pojechali na mecz yy, jeszcze wtedy Iskry Kielce na, do, z Wardarem Skopie. No i to, co ja słyszałem, to co się tam wyprawiało w tej hali, że sędziowie byli pijani, pięć tysięcy ludzi paliło papierosy na trybunach i latały butelki nad głowami, bo pili wszyscy alkohol w sali, a oprócz tego próbowali pobić polskich piłkarzy ręcznych. Jestem w stanie uwierzyć, że, że takie rzeczy na Bałkanach dzieją się regularnie, bo to, co słyszałem też od Marcina włakowa co się na Cyprze wyprawia przy okazji to jest, Ligi, podobnie. jest całkiem podobnie, mimo tego, że Ligę mają świetną i grają nawet ze mistrzów od czasów. No, zdecydowanie tak. I reprezentacje też mają całkiem opinię z gorszą. No, my mamy reprezentację tak, na miejscu 66., więc... Jeszcze jedna szóstka i będziemy prawdziwymi satanowcami. Tak, tak, tak jest. Tego, tak do tego, Do tego szatnierze. dążymy. Nie, nie, no. reprezentacja przed, przed, przed Wie, nie. Reprezentacja gra teraz lepiej, wierzmy w to, nie, no, że to jest, Też pisałem w komentarzach. No, miejsce 66 bierze się też z tego, jak grała reprezentacja za Ben bo te wyniki zaczęły wchodzić po prostu. Tak? Te, nie, porażki, nie, nie. te porażki ze Słowacją, Słowenią, to się, to się w tej chwili zaczęło liczyć. To i Stefan tam przyłożył. Stefan też dołożył No, swoje. Teraz, teraz, teraz reprezentacja U20. Tak, tak, nie no, to, to jest U20. Prezentację taką, której nie ma nikt inny. W może być na pierwszym miejscu 23 21 nie przegrywała Pod warunkiem, że się nie przegrywa Z amatorską drużyną z piątej ligi Z Anglii ale i tak. Ale no w, tak ale nie w, nie rankingu, w rankingu drużyn U23 jesteśmy na pierwszym miejscu. No, no. Znaczy to w no, nas, na, je, na jednym własnym. Na jedynym miejscu. Na jedynym, nie, no, ale ale nie, nie, pierwsze, miejsce, ale. pierwsze. Ale dobrze by było, ciekawie by było, gdybyśmy na, na jedynym miejscu drugim. Znaczy, no, no, jak nie. patrzę na tą drużynę, to i tak nawet koło 10 się tam gdzieś poniewierają. Jedna drużyna, może na dziesiątym pozostaje w ja myślę, że gdybyśmy stworzyli taką adaptację. Tak u58, to byłaby <laughs> na, by na pewno dużo wyżej. Stary, <laughs> zróbmy to i powołajmy pana z... Majęckiego. Możemy sami siebie wtedy powołać. To On, na to na bardziej no wiesz Jeszcze, jeszcze by się jeszcze I możemy by się, nawet zostać jeszcze by się Bo niech załapał no, A paru znowu. niezłych piłkarzy byśmy mogli I proszę jaka piękna klamra Znowu możemy zostać mistrzami świata I możesz znowu zostać królem strzelcy no. No, Myślę, że jest paru lepszych piłkarzy W, w kategorii U58 <śmiech> <śmiech> Nawet z tych górnych No ale kluczyk. to my będziemy powoływać <śmiech> no, no tak I, Ale z, nie wiem czy jak, Z kim my zagramy ten mecz wtedy no, no, bo nie ma drugiej drugi, Ale jak świec... tak u A 23 grała, grała, grała, grała z różnymi reprezentacjami. Możemy nawet z reprezentacją u 86. 86. <śmiech> nie, nie, Moglibyśmy przegrać to u <śmiech> Ale ale przykład jakiegoś <śmiech> Luksemburga. Tak, u 83 o, Luksemburga. By, byliby I w naszym Ale tam jest bardzo zdrowe społeczeństwo i nie mało alkoholu No i Ale byliby w naszym zasięgu w każdym razie. Może na przykład po ciężkim, znaczy, ciężkim po, boju. Po, po ciężkim osiągnięciach boju. naszej drużyny U21 z Liechtensteinem nie byłbym taki pewien, <głos> nie, <dowiedz, głos> <głos> nie no, U58 z U86 <głos> myślę, że całkiem nieźle by to wyglądało. Najwyżej w po podzielnym boju polegniemy. Honorowo 1 do zera tak. na przykład. Czekaj z tym, co miał na myśli Bono, jak zakładał drużynę U2. <laughs> z 4. Na pewno są piersi w jakimś rankingu. Na pewno. Ja nie wiem, jak, jak ten futbol wyglądał w takich U2. Ja mam w domu się. takiego futbolistę. To... Ale kiedy trzeba mieć łeb, żeby mając dwa lata założyć taką drużynę. drużynę. Reprezentację U2. No, trzeba kochać futbol. No on zawsze to podkreśla, że lubi futbol. Ostatnio właśnie oglądaliśmy jakiś jego koncert z 2009 roku i, I powiedział, że, że, że, że, w życiu, że, tak, że w życiu są ważne dwie rzeczy. Ostatnio, rock and roll i futbol. Ale on ostatnio jakąś skuchę reprezentacji Irlandii Północnej zrobił, bo przez niego musieli mecz przekładać, bo zagrali akurat... Y Yy, tak, koncert Kon był na stadionie. Koncert. Wiem, no, grali druży drużyna w kategorii U2 zagrała zamiast, zamiast reprezentacji pierwszej narodowej. Hmm. Nie pamiętam dokładnie, bo to oni. I tylko nie wiadomo, czy wygrali. Ci nie już nie śledziłem. Bo tam przeciwników z reguły sporo przychodzi na tych mecze a ich jest tylko czterech. Tak, ale oglądając ten koncert. Zresztą wczoraj oglądając ten koncert, byłem przerażony, bo pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłem, w jakich butach występuje bono. Jakich? Na potężnych koturnach. Bo on jest karyplem. No ale to, że jest nieduży, to nie znaczy, że musi zakładać takie buty. No Wyglądało to groteskowo. No ale przecież nikt by go nie widział człowieku. Jak tam przychodzi 100 tysięcy ludzi, to przecież nawet na telewizji był pięknie budowana scenę, ale to Poza tym porusza się z Obracając się gwałtownie, mógł go gryfem w dynkę zdzielić na przykład wtedy, tak? Nie, no to prawda, to prawda. Różnica wzrostu jest dość poważna. Ale ale jednak wypadłaby mu pałka, gdyby przygniosła bono. Wygląda niezwykle wyprzedł to groteskowe bo straszne są te buszy zepsuły cały koncert, nie mogłem na niego patrzeć jak on biegał i się poruszał no, wyglądał jak Bruce Willis śpiewający ja raz widziałem Bruce'a Willisa na scenie śpiewającego i to też był smutny widok Jakie, że Połomski trochę wygląda oho Jezu kiedyś nie, wyszedł Jurek Połomski to coś ty? on miał doskonałą choreografię ja to z Jurekiem sobie włosy przeszczepiałem no. w jednej piaskownicy się chowaliśmy nie, nie, no tamten no, z nogi ma bardzo tak do zewnątrz Stary Peł? czy nie nie, nie, nie. nie, Bruce Willis. A, jeszcze, jeszcze a ty, inny. i I takie straszne iksy. A, a, a ty, I z przecież przecież przecież to włosy z Willisem? Nie, z, Jurkiem to ja, z Willisem? Z ja przecież To ja, przecież przecież Wyszczepiałem. wyszczepiałem. Nie, nie, nie. No strasznie, strasznie. Nie mogę na to patrzeć naprawdę. Do tej pory, jak, jak sobie pomyślę, bo no, kurczę, no taki. Nie, no tak, bo on się, wiesz, generalnie, rzecz biorąc lansuje na takiego, wiesz, bardzo poważnego macza, a w tych butach wyglądał. Ja widziałem jakieś jego koncerty, to nie był w takich butach. Jak na koncercie, też na to nie zwróciłem uwagi. Ale nie, ja widziałem, bo on przez jakiś czas w takich butach, w takich jakichś oficerkach biegał, pamiętam, bardzo często na koncertach. No to może lepiej, że na tym koncercie... Może on jest, widziałem, że on jest depeszowcem z zeszłego roku. Oni w takich dziwnych butach chodzą. To wygląda dramatycznie. Bo ma takie ambicje, żeby śpiewać w zespole Rammstein. Nie mogłem się skoncentrować na tym, co widzę. Niby wielkie show, wiesz, miało zwrócić uwagę, ale nie dało się. Znaczy, ja to w ogóle nie będę polemizował, bo dla mnie grypa YouTube skończyła się po płycie z Europa. I od tamtej ja pory jestem nie. Ja się tym płyty pop jeszcze. I żałuję, że po popie się dużo zmieniło. Ja, ja, dla mnie YouTube to Boy War, Oktober, Unforgettable Fire, Joshua Tree nie? i w zasadzie z Europa i koniec. No tak, to, to, to chyba podcastu. Tak jest. Chyba, chyba że namówimy na redaktora. Przepraszam, że to? W, że namówimy Cię. Ja się na chwilę wyłączyłem. Przepraszam, że ja zepiam troszeczkę. Ja Dobrze, w ogóle dlatego się, kończymy. Ja w ogóle przepraszam, że dzisiaj tak jest Chciałem powiedzieć, że tam. w ogóle nam nie brakowało redaktora <grym grym> Kodrocinka. <redaktora. grym> Niech no. sobie siedzi w tej Łodzi. On, on i tak to będzie W mączował. mieście Łodzi, I tak, I tak Ci to wytnie. <grym> No, to tak myślę, ale, ale no, trudno, musiałem spróbować. No. Bo jak już to sprytnie zagadamy teraz nie zauważy. Ja myślę, że jest pod koniec podcastu to on też przysypia. Nie wiem, tak, tak, tak, już to po prostu jak mówię, Nie wiedzim, że kończy się ścieżka, jeszcze jeszcze, no to. Tak no, Szczególnie, że nie wiedzieć, czemu poświęciliśmy 10 minut butom bono. <laughs> To były straszne. Tak, chodźcie, zrobimy teraz tak, na przykład będziemy przez chwilę wszyscy jednocześnie gadać, żeby miał trudniej montować. I wybierać co istotne i co ważne. Tak, tak. Albo ja, jakbyśmy wszyscy mówili o to samo. Nie <grym> umawiając samo, się do tak? Albo nie, no, na, przykład byśmy mogę, do sprawy. na przykład mogę zaraz, tylko musisz wziąć słuchawki. Jak klasnę teraz szybko w mikrofon jak ten będzie tego składał i montował, to będzie miał to kraśnięcie w uszy. Nie, słyszy przecież. Znaczy on to nie, to, to, nie klasz, to nie To jest No to bo wykończymy to, tak, tak, która nie nie na na Nie może się śmiać. tak, mu się tak. rozpęknie. No dobrze, długo już niedługo. Żegnają się redaktor Gawel. Redaktor tak. Magdzias, redaktor Zawada, redaktoraciuk tak. nieobecny, nieusprawiedliwiony. <śmiech> Nie żegna Będzie się. Będzie kara. <śmiech> Nie żegna się. Tak, tak. No. Dobra. Dopa. GOL! JEST! JEST! GOL! JEST!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie, a swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem ty piłce Ryszard Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj toaletach, eleganckie w białe koszule.